No i witamy. 89. odcinek znowu nagrywamy. Yyy będziemy znowu w bezimiennym podcaście dla was. Rozmawiać o gierkach, o gierkach, o różnych gierkach, ale z kim dzisiaj będziemy rozmawiać? Będę standardowo rozmawiał z Rafałem Radomyskim. Cześć wszystkim, witam. A będzie z nami Wojtek Ocyan. Cześć, witam. I nie będzie dzisiaj Kali, Kali, Kali, Kali w ogóle śpi. Więc pozdrawiamy ją i życzymy jej słodkich snów no i ja za pierwszym mikrofonem będę czyli Krystian Kenders. słuchajcie 89 odcinek nagrywamy dosyć nietypowo bo nagrywamy wieczorem w niedzielę w niedzielę na ogólnie ty nagrywamy. kurwa jeszcze jest jasno jaki wieczór weź no, powiedz że no, jest no, godzina no, 20, no, 20 i jeszcze dzieci biegają no, 20 ale 20 21 ale 20 jest tak? u Christiana. no dobra no ale wyobraźcie 21 więc nie wiem jak jest u was u mnie jest słońce ale u to was może jest słońce Aha, no dobra, no to, to, to tak czy jak nagrywamy. No, no, ale to już wieczór, to jest to to już to jest wieczór, no. Kali już śpi, więc to jest już, już wieczór, nie gadaj. E, dobra, no właśnie, do tego bije, dobra. E, tak, e, niestety mieliśmy właśnie przygotować ten odcinek dla was specjalny, dlatego dzisiaj, dlatego teraz tego niestety nie zrobimy, bo nie ma Kali. I, I niestety będziemy musieli to przenieść na tydzień, ale oczywiście nagramy o zupełnie innych gierkach, bo mamy dużo gierek jak zwykle. Mamy też dużo filmów, w ogóle bardzo ciekawy jest teraz okres w, kin w kinie, więc polecam Wam wszystkim chodzić do kina, bo jest na co, naprawdę jest na co. No i myślę, że tyle. 89. odcinek w temacie głównym ja dzisiaj powiem o Ghost Reconie. Eee, praktycznie platynka już jest na wyciągnięcie ręki. Powiem wam wszystkie, wszystko, co chcę wam powiedzieć o Ghostie. Czy warto go wybrać, czy nie. Czy jest lepszy od Division. Czy w ogóle go można po, po lepszy, porównać z The, z The Division. I przede wszystkim, czy to jest najlepszy Ghost Recon, jaki wyszedł. Czy to w ogóle jest Ghost Recon. Ale to o, o tym wam powiem w trakcie odcinka. I słuchajcie, jedziemy e, Hyde Park. Co ostatnio robiliśmy... Wojtku, nie było Cię dłużej niż Rafa, więc zacznij, co tam u Ciebie? U mnie to przede wszystkim zamknąłem sesję, bo przez ostatni miesiąc, bo dość, faktycznie nie, nie słyszeliśmy się dość długo. No, także sesjowałem się tam twardo na Uniwersku, ale już po wszystkim, wszystkie egzaminy oczywiście zdane, także, także jest luz. Wrzesień nie jest planowany. A oprócz tego, jak już sobie odetknąłem od, od nauki, to wróciłem do, do grania i do, i do innych rzeczy fajnych. Jeżeli chodzi o gry, to no, Kali nie ma, to swobodnie można powiedzieć. Pociągnąłem dalej wątek w Wiedźminie i powiem wam, że masakra, jak można na tym modzie, ile czasu się po prostu... Znaczy gra się o wiele dłużej niż standardowo. Mówię o modzie Enhanced Edition. Także polecam dzieciom. Dalej, co tam jeszcze grałem? Wróciłem, przede wszystkim to był też taki czas powrotów do starych gierek, bo... O których zresztą dzisiaj mogę tam troszkę powspominać, bo zainstalowałem jeszcze raz sobie Eternal Crusade, czyli Warhammer 40 000 Eternal Crusade zainstalowałem sobie na przykład Warframe'a więc trochę takich powrotów było trochę znowu w Dotę trochę pograłem, no ale to, to tutaj chyba nic, nikogo, nie, nie, zaskoczenia nie ma nie, że tak powiem w tym temacie trochę do kina pochodziłem, trochę książek poczytałem, także nudy nudy nie było, a za tydzień jadę na urlop i też fajnie, no także tyle u mnie hmm. dobra więc jedziemy dalej, Rafale co dam u ciebie? U mnie z różnych ciekawych rzeczy, co się wydarzyło, to przede wszystkim właśnie pod natłokiem tej z ilości dobrych czy niedobrych, w każdym razie głośnych na pewno pozycji w kinach, stwierdziłem, że nie będę się nabijał na, na standardowe bilety czy jakieś tam tanie środy i, i, i po prostu skuszę się wreszcie na kartę Unlimited i, i będę sobie chodził do na wszystko, co grają tam wszystko co mnie będzie interesowało i no jak to zwykle jest z nowymi rzeczami to, to od razu po zakupie e, tejże karty odwiedziłem kino aż sześć razy, sześć filmów, e, <śmiech> ostra, ostra. więc e, no powiem może o nich później zrobimy jakiś taki mały kącik i, i parę słów gdzieś tam o tym co warto. Co ciekawe, no z tych najgłośniejszych filmów, czyli wczoraj była premiera Baby Drivera, na który na pewno chce iść i który zapowiada się na świetny, świetne, fajne, takie klimatyczne kino i do pośmiania się z jakiejś tam widowiskowe trochę. To jeszcze nie byłem, na Transformersach jeszcze nie byłem i na Spider-Manie jeszcze nie byłem, czyli lista jeszcze się ciągnie. Mm -hmm. oprócz tego co było w kinie to pograłem trochę nawet całkiem sporo, bo ogarnąłem w kilka dni całego Until Dauna. no to prawda to jest gierka tam na 8-9 godzin ale e, też wiadomo nie zawsze jest czas a, a, a wciągnąłem go już, bo on tam dostępny był od środy w plusie e, z tym, że recenzję tutaj zostawimy na, e, na kolejny odcinek będziemy sobie mówić o horrorach i, i tego typu grach może do tego czasu coś jeszcze się wciągnie w tym klimacie. Przyznam tylko tyle na, na początek, bo i tak nie będę wchodził w spoilery na pewno, więc dużo, dużo się nie dowiecie i też nie będę zdradzał tego za tydzień, ale zawiodła mnie końcówka, bo poszła w klimat, w który moim zdaniem nie powinna pójść i mogli się gdzieś tam trzymać tego tego pierwszego wątku, a, a na siłę został gdzieś tam wykręcony jakiś inny i, i ten finał mi się nie podobał. No, może oczywiście no. było tam agresywniej, straszniej przez to i tak dalej, ale mi się bardziej podobał jakby pierwotny zamysł. No nie wiem, jak, jak wy ogracie, jakie wy będziecie mieli zdanie to, to zobaczymy, a tak w ogóle to na tyle słabo dla mnie męcząco było zorganizowane chodzenie i chwytanie za każdą klamkę, kręcenie gałką i takie, wiecie, na siłę te aktywności wymuszone. No dobra, niektóre scenki kute były wymagające, bo, bo trzeba było być cały czas czujnym, mało czasu było na klikanie, yy, więc to mogło być tam trochę wymagające. Trochę tego chodzenia było więcej niż w standardowych yy, jakichś takich yy, gierkach, nie wiem, od Telltale, więc poszukiwanie różnego rodzaju znajdziek też w miarę było wymagające. Jakoś tam budowało klimat ale tak pod koniec gry stwierdziłem że w sumie chyba bym się lepiej bawił gdybym tą grę po prostu obejrzał na YouTubie a wybory które się tam dokonuje po prostu wiecie, dokonywał poprzez wybór odpowiedniego filmu w kontynuacji czy w lewo czy w prawo nie? bo na, na dobrą sprawę tak można by to było zrobić bo cała ta rozgrywka jako rozgrywka była taka trochę nużąca, nie? ale sama fabuła do, do przeżycia, historia i poziom jej realizacji na zasadzie gry aktorskiej i jakiegoś tam klimatu zerowania szczegółów twarzy tych aktorów, to mi się bardzo podobało. Dobra, to tyle o Until Dawn. Z rzeczy pozagiereczkowych to mogę się pochwalić, że cały zeszły weekend spędziłem w garażu Wcinając się od rzeczywistości, wiecie, brak zasięgu, zimne piwo, zero telefonów i poświęcając całą sobotę, całą niedzielę, wliczając tutaj do późnych godzin nocnych czy wręcz porannych, udało nam się e, poważną operację wykonać w postaci e, zamia, zamiany skrzyni automatycznej na manualną w Audi z napędem na cztery koła, więc do wymiany cały układ napędowy poszedł. Czyli mnóstwo pierdolenia w takim fajnym męskim stylu, brudno w smarze i, i to było naprawdę fajne i duże <śmiech> wyzwanie, duże wyzwanie, ja wiecie, że za motoryzacją przepadam i pierwszy raz miałem okazję coś na tak dużą skalę powiedzmy tam porobić, nie jakieś tam wiecie wymiany klocki czy czegoś, tylko tak naprawdę no pół auta rozebrane, silnik też cały odkręcony, no Dosłownie wiecie, skorupa została, potem to wszystko poskładać i o dziwo zabanglało za pierwszym razem, nie? Po drodze, jakieś wszystkie tam problemy, które się napotykało, to się udawało rozwiązać, więc było spoko. Polecam każdemu, kto się też, yy, też tym bawi, żeby zobaczył, jak to na żywo od spodu wygląda, yy, sobie no. w takim autku. Yy, I co jeszcze, co jeszcze, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba sobie. Chyba sobie nie przypomnę. Nie, no było tak dosyć, dosyć aktywnie, ale to mówię, do tego kina wrócimy, a, a z takich rzeczy to chyba wszystko. I... A, wiem co jeszcze chciałem powiedzieć. Eee, ambasador Shomi we mnie jest silny i rośnie, więc trzeci już sprzęt od tej kochanej mojej chińskiej firmy kupiłem. Tym razem Czyli? jest to po, eee, po telefonie i po pasce jest to waga. Co to jest? Waga? Wagę kupić. Waga łazienkowa. <grym> tak bo to, bo, to nie y... mogłeś kupić z, te, z Lidla za, za, za piątaka, tylko. Wiesz dlaczego szuszon? nie kupiłem z Lidla? Dlatego, że, ja, jest, że zawsze, zawsze jak jest jakieś gadżeciarstwo, to wiesz, to większą mam motywację, a przede wszystkim chodziło mi o to, wiesz, ja mam słabą pamięć do takich rzeczy, nie? Ja się mogę codziennie no, rano ważyć. Nie się nie ważysz, i... no. Nie, nie chodzi o to, ja nie będę pamiętał czy to jest wiesz 84,5 czy 85,5 i kiedy było tyle, kiedy było tyle, tak? A chodzi o to, że Aha. powoli się rozstaje z papierosami i Uf. wiesz, tak jak cały czas y, ważyłem tyle samo, tak teraz wiesz, zacząłem o wiele mocniej y, sięgać po jakieś przekąski, wiesz, czym się ręce zajmować i tak dalej i, i się boję po prostu efektów ubocznych, nie? Eee, no i stwierdziłem, że taka waga, bo ona wiesz, ma bluetooth, nie? to była podstawowa funkcja, że ona wiesz, z tym oprogramowaniem, <śmiech> Boże, zbaga, z, z, tym oprogramowaniem eee, z opaski, co tam jest krokomierz no, no. i te wszystkie pierdoły do mierzenia snu i tak dalej, to też wagę zapisuje i wiesz, każdy pomiar się tam elegancko pyk pyk, a koszt nie jest duży, bo koszt to jest tam raptem 120, 130 zeta, wiesz, za, za ładną no nie, wagę. nie, nie jest duży na... za wagę, nie, nie, no, no frytki. No eee, nie, to waga, nie? No nie no, no taka normalna firmowa jakiegoś Philipsa czy coś, żeby to nie było gówno, które zaraz wysiądzie, czy przekłamuje, no to też, z, nie wiem, z 6-7 dych musisz zapłacić za jakąś markową. No to dajesz 5 dych więcej, masz bluetooth, wszystko Boże. ci zapisuje i co, co za problem. Powiem Ci tak, trzy paczki fajek, więcej, wiesz, odpuściłem i dokupiłem sobie lepszą wagę. No i tyle, nie? Mhm. Okay. No. Aby ci to wyszło na zdrowie, nie? no przede wszystkim takie jest założenie no w każdym razie działa fajnie, nawet taka pierdoła że waga ma czujnik oświetlenia i wiesz, w dzień ci jaśniej świeci diodami, a w nocy ciemniej, żeby wiesz, nie razić, to jest nawet takie sympatyczne, nie? jakby ta waga jeszcze na przykład za ciebie mogła na siłkę, nie? coś, aż bo, a tak to no byłoby zajebiście ale wiesz, siłkę mamy na piętrze, cały czas będzie taka kwestia, że po prostu wiesz, kiedyś ona pokaże za dużo i ja wejdę na to piętro i coś tam porobię, nie? <śmiech> sprytne, okay. Może tak wiesz. No. Ale, wiecie, fakt jest taki, że to jest sprzęt ładny, bo waga za piątaka z Tesco nie, nie będzie wyglądała elegancko, będzie zawsze wiesz, z tanim jakimś szarym wyświetlaczem, ewentualnie podświetlona jakąś diodą, a tu masz wyświetlacz diodowy za szkłem schowany, trochę to wygląda jak sprzęt od Apple'a, i, I wiesz, jest całościowa, biała, poza jednym logiem na środku, to, to nic nie widać. A wiesz, spod spodu dopiero ci się rozświetlają cyfry, jak na nią staniesz Więc to wygląda fajnie, elegancko i, i za to też cię płaci. Nie? No, za, na cholerę ludzie płacą, wiesz. Gdyby Apple wypuściło wagę, to by 500 kosztowała, nie? I też by nic więcej nie robiło. To na pewno. To na pewno. No, no. dobra. No to tyle. I, i, i co tam, Krystian, u ciebie? Dobra, no to co u mnie? Dobra, więc ja standardowo ma na PS4 Ghost o którym cię powiem. Eee, znaczy co, grę już dawno przeszedłem, teraz sobie ją tylko tam troszeczkę maksuję, ale, ale już jestem gotowy Wam wszystko nie powiedzieć, eee, ciekawostki Wam też o nie powiem eee, jest parę fajnych, ciekawych rzeczy, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale to, to Wam powiem w trakcie odcinka, poza tym eee, oczywiście jeszcze sobie gram na konsoli, sobie grałem w Guitar Hero Live, fajnie się w to, w dalszym ciągu fajnie się w to gra, macie, macie na przykład... Hmm, bo tam macie tą opcję, że, mogę, że gracie cały czas online i te piosenki tak jakby streamujecie na żywo cały czas i to są teraz teledyski, więc oglądacie teledysk gracie sobie na gitarze i na przykład to działa troszeczkę jak radio, co pół godziny macie inną tematykę i po prostu sobie wchodzicie i pół godziny na przykład gracie jakiś tam classic rock powiedzmy i od, od razu z teledyskami, musicie być podłączeni do neta i sobie gracie, więc te piosenki się już teraz praktycznie nie powtarzają, więc jest po prostu to fajnie, przyjemnie, a 6 przycisk, przycisk, przycisk, przycisków daje radę, o czym kiedyś Wam jeszcze powiem. Nie wiem czy w tym odcinku. Tak, czy się Guitar Hero jest w porządku. Co tam jeszcze na konsoli, na konsoli to już nic, bo przyszedł do mnie PC, -t. PC do mnie przyszedł i zacząłem go sobie trochę testować. No i oczywiście już, już opcja ze sterownikami, z tymi wszystkimi gównami, no niestety mi się odpala Wojtku, więc E, musisz e, w, wie, wiem jak się Wojtku do końca czujesz e, e, mając to, to, to wszystko, powiem ci, że o, ostatnio już, już szlak mnie trafia z niektórymi rzeczami ale ze względu na to no w też e, ale to ze względu na to, że jakieś tam po, pojebane stare gry, które i tak miały zawsze problem Aha. z optymalizacją, to, to, to może tutaj jest ten, jakbym się coś normalnego bardziej bardziej, e, bardziej zoptymalizowanego, to myślę żeby, żeby nie było problemu no i co? No i Wojtek się troszeczkę podzielił ze mną kątem, więc mam 180 gier na wstępie dzięki Wojtek. Eee, ale nic tam ciekawego takiego dla siebie nie znalazłem. Takiego, takiego że już bym <grym> chciał w to zagrać. <grym> A, no, ale ale, ale, ale A, jestem, dobra, jestem wybredny. Wojtek jestem bardzo wybredny, nie? Eee, ale to, to, co chciałem, to sobie odpaliłem. Pograłem sobie w Roller trochę, bo głównie dlatego kupiłem tą grę. No i, no i niestety się zawiodłem, bo dosyć ostro. A, nie da się w to grać za bardzo e, poza tym w Hirosy też odpaliłem 7K e, super mi działa ale, ale szóstkę sobie odświeżam najpierw e, jest całkiem jest całkiem w porządku I e, jeszcze odpalałem, e, odpalałem tego tw twojego Wojtego Warlocka chyba tak? Warlocka dwójkę ja pamiętam, że gadałem z tobą mm -hmm, mm -hmm. no i odpaliłem go i po pięciu minutach e, wyszedłem z niego, bo nie mam czasu, nie mam, nie, nie mam. po prostu czasu, żeby wchodzić w, w taki dosyć mocno rozbudowany system. No bo tam chyba trzeba trochę posiedzieć. Wojku trzeba posiedzieć na początku, żeby to, to wszystko poogarniać? Chyba trzeba nie. trochę, co? Nie od, od razu wchodzisz i wiesz wszystko, co tam się dzieje. No co, co ty. No nie wiem, ja. Co tam takiego jest, co by No nie wiem, ja jakiś samouczek miałem i tutaj mi wszystko tłumaczyli, a ja tak ogarniam, to ogarniam, to dobra znaczy, poparcie. że to jest, tak, jest wynik tego, że po prostu grasz w jakieś takie gry które nie wymagają jakiegoś takiego właśnie, nie wiem, rozkminiania na kilku poziomach, ale klasyczne no, <głos> lot, no klasycz, klasyczny 4X, nie? No bo takich gier nie ma tak naprawdę na, na konsolach, nie, nie? ma, spoko, spoko. No nie mam, nie ma. Była kiedyś cywilizacja ta, Revolution, mhm. no, ona była nawet w porządku, ale, ale to tyle. Ale to też nie było jakoś super skomplikowane, no, nie? No. Mhm. Więc ogólnie z całego kompa jestem zadowolony, coś mi się crashuje, coś mi jakieś błędy wyskakują, w ogóle mi się wyłącza, restartuje mi się ten Windows 10, w ogóle co za pedał i muszę to ogarnąć, w ogóle jak mi się restartuje ten PC, to wyświetla mi się jakiś barcode i mam jakieś 10 sekund, żeby go ogarnąć, żeby przeczytać ten kod, bo jak nie to mi się zrestartuje i będzie dupa, A... No, ale ogólnie bardzo, przy, bardzo przyjemnie się gra ogólnie na kompie i bardzo bardzo fajnie mi się gra na tym i na pewno grał w dużo gier, bo jest to dosyć fajne, tylko muszę przejść ten etap początkowy, muszę poznać komputer bardziej niż zwykle, bo no, ostatnio komputer do grania chyba miałem z 10 albo z 15 lat temu, więc, więc muszę zacząć to wszystko na nowo ogarniać. E, tak, Rafale. E, bo tak z tego co rozmawialiśmy o grach jakie Cię skłoniły do tego zakupu no Hirosy, coś tam jeszcze tu cywilizacja wspomniałeś e, budowanie tego parku Kozak, mm, no. no a jest taka gierka tylko nie pamiętam teraz tytułu, ale jest o budowaniu miasta, taki wiesz klon i konkurent SimCity City City Sky Citizen Sky Coś takiego właśnie chyba o to I to City wychodzi Sky. na konsole no. i podobno Będzie bardzo fajnie odniesione Na, na, na konsolach Tak, tak, tak, no, tak. ja to... już w ogóle Zobaczyłem Rafale, że Na kompie masz chyba już cztery dodatki Czy trzy dodatki do tego I wiem, że to jest dosyć dobry nawet lepszy konkurent od tego SimCity, bo te SimCity ostatnio co wyszło, to było straszną padaką. oni mieli tam jakieś opcje z online'em i wiem, tak, że to. Tak, tak. Że no jak nie byłeś online, to nie mogłeś pograć, ale tam serwery im się jebały. I ja miałem kumpla, który miał normalnie SimCity i, i, i nie mógł się w ogóle. Nie mógł grać w ogóle w gry, bo EA, bo jej dawał z serwerami w ogóle to była sieka. Aczkolwiek grało się w to całkiem przyjemnie, ale bo właśnie pod ten City, City Skies Skyline, jest coś tam. To podobno jest dużo lepsza gierka. Ja ją sobie kupię, bo miałem ją sobie kupić. Szkoda, że Wojtek nie ma ją w tych 180 grach, których ma. No ale to na pewno będę ogarniał. No właśnie nie wiem, czy na konsolę sobie tego nie, widzie, nie, nie widzie. będę ogarniał. A, nie wiem, czy właśnie. nie będę ogarniał. No, no, no. Ja, ja, ja jeszcze ostatnio sobie ściągnąłem tą... E, o Boże. Ko Construction. Constructions. Zremasterowaną opcją. Mamy, mamy demo na Rafale na ps 4 To zajebiście. E, i, I gra jest z 88 chyba 8 albo 7 roku. Albo w ogóle jest bardzo stara, albo z 90. już nie pamiętam, ale wiem, że jest bardzo Coś stara. Coś trochę później, ale jest, no, no. no. Ale jaka jest, jest gra? stara. E, ko, konstruktor. Konstruktor to się nazywa WyTek? Konstruktor? traktor? Tak. No, tak. no, no, no i tam, tam cała to jest, to jest taka to jest, to jest taka jakby strategia strategia, w której masz po prostu swoich budowłańców i budujesz różne różne mieszkania, różne jakieś tam, nie wiem, budynki, ogólnie jakieś tam konstrukcyjne, powiększasz sobie całe, całe swoje pole, no i ogólnie zarabiasz hajs na, na tym, że wynajmujesz ludziom różne tam budynki mieszkania, nie wiem, no akurat długo nie pograłem, więc akurat miałem mieszkanie I możesz im ulepszać te mieszkanie, możesz im dobudowywać pokoje, możesz im no ulepszać Ale to jest pokoje, jakoś odświeżone, bierze, czy coś? To. To mówi, tak, tak, znaczy tak, no, no właśnie, chci właśnie chciałem powiedzieć, ten, ten, ten bo ja nie grałem w starego, tam mechanika jest dosyć... No do, Dosyć jest stara, aczkolwiek jak na tak starą grę, to całkiem skomplikowana. Więc tu, tu się zdziwiłem, że, że jednak trzeba w nią wiesz, bo pograć, kiedyś to że, cyferkami się grało, nie? Kiedyś to właśnie o to chodziło, żeby było jak najwięcej cyferek, no. a najmniej grafiki. A teraz tam wiesz, setki przechodni na ulicach, a, a zero jakiejś tam w zależności <śmiech> prawdziwych. Wiesz. Dokładnie. dokładnie Słuchaj, dokładnie tak. pytanie do Wojtka, zanim przejdziemy dalej. No. Bo jak Ciebie nie było na ostatnim nagraniu, a my o E3 gadaliśmy, to my tak naprawdę kompletnie nic nie powiedzieliśmy pod kątem tego, co na PC ty po tym wielkim wydarzeniu się ciekawego, nowego pojawiło. Nikt z nas tak naprawdę się niczym nie zainteresował. Poza tym, że oczywiście wszystkie gry, które były na Xboxa, to będą też na, na PC ta zaproponowanego. Ale w drugą stronę to już tak nie działa, czyli coś tam może się też ciekawego u Ciebie odbiło. Ty masz coś do, do powiedzenia w temacie? Wiesz co, coś, żeby było takiego, że wow, nie, tam wszyscy teraz czekamy na nie wiadomo na co, to nie, to nie było czegoś takiego, dlatego że, wiesz co, nie było jakichś takich, jak to czasami bywa, jakichś wielkich tutaj odkryć albo wielkich y, y, y, tam zapowiedzi, nie, tego typu rzeczy, bo generalnie prawda jest taka, że teraz większość z tych takich największych hitów jest zrobionych i na konsole, i na pc -ty. Jeżeli coś jest, no wiadomo, że tam macie ekskluzywy swoje, nie? Albo są też takie, gry na PC, co ich nie ma na konsole, to jest jasne. Ale generalnie te największe jakieś tam rzeczy, na które ludzie czekają, chociażby ten Assassin's Creed, nie? Czy, czy Destiny nawet teraz, nie? To wszystko jest już multiplatformowe. A co za tym idzie, no nie ma jakichś takich rzeczy, na które pct tutaj bardzo by czekali. Ale jest na pewno parę rzeczy, które wzbudziły moją, um, moje zainteresowanie. Jedną z nich niewątpliwie będzie Sea of Thieves. Zdaje się, jeżeli nie pomyliłem nazwy, życia to? Jeszcze Można powtórzyć to, być, Wojtku, jeszcze raz nazwę? Eee, sea of Thieves? Tak, ta piraty. Tylko ta, dr tak, ta drugie tak, piraty, tak, bo tak, będą tak, dwie piraty. gry od piratach, nie? Jedna I, będzie... Tak, ale powiem wam szczerze od razu, jeżeli chodzi o Ubi, to że tak powiem, wiara jest słaba we mnie. Jeżeli chodzi o Ubi. Nie dlatego, no. że, że oni robią złe gry, bo robią całkiem przyzwoite, tylko zawsze coś z nich jest skopane. Przykładem niech będzie ostatni na przykład For Honor, tak? który ma takie problemy w zasadzie na PC, na PC już nie istnieje, nie? Więc mówisz, no, to a, jest o czym. Ale na, na konsolach sporo osób w to gra, Wojtku. Yy, niewątpliwie. Na PC, na PC też tam jeszcze się znajdą osoby, które w to grają. No ale to niestety nie jest to niestety nie jest gra, która wytrzymała próbę czasu. Yy, na PC, wiesz, na wajtok, PC e, czy, Nie. nie, nie r robi no? Rer robi grę, bo to jest od rera. I oni się strasznie jarają tym tytułem i robią go od 15 roku, a dopiero w 18 on ma wyjść tak naprawdę. I, i są strasznie zajarani, że to jest super coś wielkiego i tak dalej. Ale to będzie, wiesz, duża współpraca, porządny multiplayer. I, i na to przede wszystkim Nie, no jest. wszystko fajnie, ale prawda jest taka, że z tego co widzieliśmy, to wiele aż tak nie wiemy na temat tej gry, bo chociażby to, że, że w zasadzie co tam nam pokazali? Pokazali nam, że będą jakieś rozgrywki, że będą jakieś bitwy i prawdopodobnie jeżeli tam nie wprowadzą jakichś takich rzeczy, które będą mogły przyciągnąć graczy na mm, czymś więcej niż tylko rozgrywka, taka klasyczna łupanka, to gra może mieć problem konkurencji, bo konkurencja jest niemała. Teraz ja cały czas mówię, patrzę pod kątem PC-nie. Nie wiem jak to na konsolach, to już wy najlepiej wiecie, czy gra się sprawdzi, czy nie, ale My mamy World of Warships, tam już na horyzoncie jest, jest podobny tytuł, zdaje się, od Daijina. Od, Więc już te wszystkie World of Tanks, jakieś tam World Thunder i tak dalej, no, nie brakuje takich gier, gdzie gracze mogą ze sobą w taki sposób rywalizować. A, co to mi się, mi się o... wydaje, że bardziej to jest konkurencja dla tego, co robi Ubi, bo tam będzie pływanie statkiem i tylko statkiem i te bitwy. Ale czekaj, o czym tu mówisz? Bo ja mówię właśnie o tym, co robi Ubi. No, ja a mówię ja o ja tym. Na... To, to, to raczej klikuję. Aha, okej, okay, dobra, czaję. No bo bo ja... jeżeli chodzi o Sea of Thieves, to jest właśnie gra która wierzy, że będzie chodzi, czymś nurkuje, bardzo biega po, po wyspie, kopie dziurę w ziemi i tak dalej, i tak dalej. No, jest tak, taki... dokładnie, dokładnie. To po prostu ma, to będzie tworzyło pewne pewne więzi między graczami, nie. Takie to, to jest gra dla ludzi, którzy się trochę już znają na pewno. E, czyli jeżeli my byśmy na przykład sobie w to pograli, to my się będziemy świetnie bawić, tak? Jeżeli nie miałeś... będzie w to grą. Nie mieliście wrażenia, jak oglądaliście te materiały, że tam jest tak, z jednej strony jest trochę takiego jakiegoś, nie wiem, kreskówkowo-cukierkowego no. klimatu, a z drugiej strony stara się coś być takie trochę mroczne i poważne. I mi się jakoś tak to nie łączyło w całość, nie wiedziałem czemu to nie jest równe, tylko takie skrajne, wiesz. Mm, ale nie sądzisz, że to jest właśnie, that's the point? Właśnie o to chodzi, znaczy to mi przypomina takie fajne, bardzo fajne produkcje jeszcze z lat 90. kiedy na przykład Grim Fardango, nie wiem czy życie. To no, są takie ko takie tytuły, no. gdzie, gdzie po prostu z jednej strony masz właśnie masz właśnie mm, powiedzmy coś coś w rodzaju takiego nie, mrocznego, humoru, czy tam jest klimat śmierci, nie cały czas grymfordangu. No właśnie mi to wygląda trochę inaczej, bo jak ja na patrzę okay. na taki tytuł, to widzę, wiesz, coś takiego, jakby e, Overwatch się rozgrywał na planszach od Duma, albo jakiś inny, wiesz, Mario Kart to ja, to, na planszach z to są już subiektywne oceny, no to nie, nie mogę Ci mówić, co możesz czuć, a czego nie. Ale ja się z tym nie zgadzam raczej. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna kombo. No a jak, jak wyjdzie, czas pokaże, bo, bo tego typu gry mają swoje problemy i, i jeżeli Sea jeżeli of Tales nie tych problemów jakby nie, nie znajdzie na nie sposobu, no to może skończyć jak podobna tego typu produkcja, tak? Czyli wieczna jakaś tam, wieczny jakiś wczesny dostęp, albo wiecznie niedokończone, wieczna beta, yy, jakieś yy, bardzo kiepskie free to te pay to play i tak dalej, jakiś i tak. Jakiś -e no to jest, jest tutaj coś spieprzyć, ale z drugiej strony widzę, że Sea może być bardzo, bardzo fajna, fajną produkcją dla graczy, tak jak mówiłem, bo, bo, bo tutaj jakby ten wątek trochę mi urwałeś, że to będzie przede wszystkim fajna fajna produkcja dla, dla graczy, którzy się trochę już znają, nie? Macie swój okręt, gdzieś tam coś robicie, yy, gdzieś tam coś fajnego teraz, jakieś przygody, jakieś questy, jakieś takie rzeczy, a potem jakaś bitwa morska, jakiś sztorm, tak, trzeba przeżyć, no... Jeżeli to będzie dobrze zrobione, to może być naprawdę fajna, fajna zabawa I, i, i to jest gra, na którą bardzo bardzo czekam. A druga rzecz, na którą czekam, to jest Destiny 2. I powiecie mi, graliście w ogóle w jedynkę? Nie, wiedzia nie wiedziałeś Wojtek, Wojtek, że na tym nie podcastie nie rozmawiamy o nie. Destiny. Aha, no właśnie, ale to, nie, to pewnie o dwójce, bo co do jedynki, nie mam pojęcia, nie? Bo nie, nie grałem, ale No właśnie, nie grałeś, nie masz pojęcia. Słyszałem kiepskie no. opinie po prostu na temat tej gry. I... No i właśnie chciałem zapytać o te wasze opinie, no to co tam się stało takiego, że nie możemy o tym rozmawiać, porozmawiajmy o, o tym. Okej, okej, okay, okay. dobrze Wojtku, więc wyobraź sobie takiego Christiana, który, który sobie czeka na Destiny jak na gwiazdkę z nieba i sobie czeka i sobie nawet gra w jakąś tam wczesną betę i sobie w nią gra i w ogóle jest tak wkręcony, że to szok, mówi o Boże, jakie to jest zajebiste, szczególnie, że Krystian ma tylko PS4, więc, więc jego gra, ukochana gra z, z Xboxa, czyli Halo no nie miał przyjemności w to pograć szczególnie w te nowe części, więc tym bardziej w tym bardziej, bo to przecież Bungie miało robić Destiny, chyba robiło po części albo nawet całe, więc był tym bardziej zajarany, że właśnie gra w podobie Halo może właśnie być na PS4 no i krystan w końcu kupuje te Destiny taki zajarany, o Boże ale to będzie zajebista gra, ale to będzie no to po prostu będzie przekozak i się okazuje, że że w tej grze nie dość, że jest słaba zawartość, w sensie, że jest jej bardzo mało czyli po tych ośmiu godzinach robić wszystko, nie dość, że ta fabuła jest tak z dupy zrobiona, że żeby ją Wojtku zrozumieć, to musisz jakieś karty sobie odpalić na, na kąpie i sobie tam ogarniasz fabułę, bo normalnie to, co się dzieje w grze, to jest w ogóle nieporozumienie i nie znam osoby, która e, wszystkie cutscenki by ogarnęła. No nie wiem, chyba, że jakiś wielki fan. To poza tym jest ostry grind i to taki grind, w Wojtku, że po prostu mi się nie wiem, no po prostu mi się tak strasznie mm -hmm. odechciało grać, że to szok. Tam no to, był bardzo no to dobry tryb PvP. Wojtku, tam był bardzo dobry tryb PvP. PVP bo, Ponieważ on był bardzo podobny do trybów Halo i mi się grało w to no, mi odziaśnie. Ale, ale to, ale, ale cały ten single, ten, który tam był i to, że na przykład musisz zapłacić, już nie pamiętam tych, tych cen, ale niech będzie. Za 100 zł dostajesz jakieś tam e, e, parę śmieci, przedmiotów, dostajesz mm -hmm. 3 strajki, jeden ride. i w, w ogóle za 100 za wę dostajesz prawie nic. I wiesz, no i musisz wywalić stówę, żeby po prostu być na czasie z tą grą, no nie? No bo, no bo no to jest trochę jak z dodatkami dowowa. Chociaż nie wiem, czy z dodatkami mm -hmm. dowowa mm -hmm. tak jest, ale jak nie kupisz nowego dodatku, to będziesz w dupie, nie osiągniesz większego levelu i tak dalej. Więc co roku no to, musisz. No co roku wszystko. albo co pół roku musisz walić na Destiny Highs. Dosyć spory highs, a ta, ta gra dwie stówy w ogóle nie powinna kosztować je na premierę za to, co ona w sobie oferuje. Słabo. Dlatego bardzo się mm -hmm. zawiodłem tą grą. Nawet sobie Wojtku, nie wyobrażasz, jak ja się zawiodłem tą grą. No Miałem właśnie, bardzo ja, duże, ja, ja to wszystko. Układam na, nadzieję i ją olewam. O, olewam po prostu ka każdy numerek przy Destiny i ogólnie to jest dla mnie temat tabu i nie chcę mm -hmm. ogólnie mówić o tym głównie. No, dobra, dobra, ale pana. mam coś no, do Ale dopiero dopiero, Rek, ja bardzo tak coś chcesz. Sobie. No. To już wiesz po prostu, nie? Wojtku. Tak, więc, właśnie, no. czy, czy, czy zastanawiałem się, czy jeszcze coś, chcesz tutaj pohejtować. <laughs> więc tak, jeżeli chodzi o Destyn, czemu no to czekam. Jestem świadomy tych wszystkich problemów w no. 1. -ki. Słyszałem, że potem wyszedł jakiś dodatek, który podobno bardzo dużo zmienił na plus. No tak, nie, ale jak to na tam plus, było, to tak. nie wiem. Jak to tak, tam wyszło, tak. ostatecznie nie wiem. Ale liczę, liczę po prostu, bo, wiecie, Czemu, czemu ta gra budzi moje zainteresowanie? Bo wbrew pozorom nie ma zbyt wielu takich gier na pc yy, Są, no chociażby wspomniane jeszcze przed, przed nagrywaniem Warframe, nie? jest takim trochę właśnie, gdzie no. niby możesz tam w kilka osób ten robić, no to jest coś takiego, ale jednak to pomimo tych wszystkich zmian, pozytywnych bardzo zmian yy, z czasem, no to jednak ta gra nie jest coraz młodsza, tylko no niestety ma swój, ma swój też już czas i jasne tam jest wszystko fajne, ale nadal, ale nadal brakuje tam kilku rzeczy, nie? W tej grze, które mm. już nowe tytuły mają i nowe tytuły nie mają z tym problemu, wprowadzają. I, nie no. No. O, oprócz tego, i o co chodzi? I teraz, jeżeli pojawi się taka gra, która nie powiedzie tych głupich błędów, jedynki, tylko będzie fajnym, fajnym właśnie takim, takim pomysłem na teamplay, bo tu głównie chodzi mi o teamplay, to, no to po prostu bardzo, bardzo chętnie bym coś takiego zagrał, a niestety czuję, że jest posłuchania. bo był na przykład Def nie? Pamiętacie tego Warhammera Def nie? który miał być no i wyszło, wyszło jak wyszło ja, Ale w, w zasadzie nie. jedyną taką grą udaną jest Vermintide według mnie, nie? znaczy nie, właśnie, właśnie nie Wojtku, bo widzisz Mechanika Destiny jest troszeczkę inna niż właśnie Vermintide ogólnie to, to, to, to ja nawet bym ale to ja mi... wiem, ja tylko mówię o zasadzie kooperacji, chodzi mi o to, że, że okay, nie to... ma zbyt wielu gier w kooperacji, które pozwalają na, na jakieś tam wspólne upanie bossów, wiesz, tego typu to... rzeczy gdzieś tam prawda, nie to, nie masz, to masz taką grę która powstała w zeszłym roku która jest całkiem niezła, w której masz taką możliwość i ta gra nazywa się The Division Wojtku a właśnie, jeżeli chodzi o division, to jest straszne gówno i nie będę w to grał. <laughs> widzicie, widzicie, okej. Okay. No. To jestem ciekaw, co byś o Destiny powiedział w takim razie. No, ja nie mówię, że to była dobra gra. Ja liczę, że dwójka będzie dobra. O to mi chodzi. Że po prostu każda gra, która. Właśnie to dlatego może to Sea of Thieves też mi się tak podoba, też mi tam też Łakom okiem na to patrzę, bo to też jest gra, w którą będę mógł pograć ze znajomymi i będziemy się prawdopodobnie dobrze bawić. I jeżeli Destiny będzie też taką grą, to też będę zadowolony o to mi chodzi, mhm. okej. Okay. Okay. Dobra, więc e, słuchajcie. E, Wojtku, jeżeli, jeżeli twoim zdaniem chcesz pograć w jakąś grę, w której chcesz po prostu pograć w Teamie, fajnie. To ja przechodząc do głównego tematu, płynnie powiem ci, e, że taką grą myślę, że będzie nowy Ghost Recon. Wildlands. E, słuchajcie, gra wyszła na nowy wszystko. Nowy Ghost gra... Recon Wildlands? Nowy? Mówimy e, No, Wildlands, tak. Ten, ten nowy, co wyszedł w marcu. No, no on, właśnie, okej. Okay, on, okay, on już okay. taki nowy nie jest, ale tam masz kooperację do czterech graczy i jest to całkiem dobre całkiem dobre. Dobra, więc ja troszeczkę o nim powiem. Więc słuchajcie, Ghost Recon wraca na konsolę po raz pierwszy na PS4, zajęło mu to w sumie parę lat, konsola już jest trochę na rynku, a dopiero pierwszy Ghost Recon się pojawił i co? I Ghost Recon pojawia się w otwartym świecie. Jak wszystkie te misje były jednak okrojone, przed, przed misją wybieraliśmy sobie bronię, co, jak chcemy walczyć i tak dalej, jakie pukawki i wchodzimy do misji. Tak tutaj jest to zupełnie inaczej rozwiązane, po prostu zaczynamy bez niczego, w jakiejś tam drużynie Gramy sobie w Boliwii i po prostu jeździmy sobie na misję i tam mamy tych bossów wszystkich, chyba ich jest tam 30, dokładnie macie 30 takich małych sub pokonać. No i tak, no i tak, no i, i słuchajcie, powiem wam, że bardzo fajnie się w to gra, e, bardzo fajnie się w to gra, mamy bardzo duże ilości różnych misji, w których na przykład trzeba, nie wiem, ukraść samolot z e, jedzeniem, czy na przykład robimy sobie taki ala jakby strike, że z kompanami sobie e, mamy w budynku schakować komputer, każdy, e, mamy cztery, cztery, e, cztery, drzwi do budynku, każdy sobie podkłada C4, wywalamy drzwi, wchodzimy, włącza się zegarek, macie minutę, żeby zabić wszystkich i schakować komputer. Więc to jest taki trochę, właśnie, m, taka misja jakby w, na kształt Ghost Recona i takich troszeczkę misji w całej grze będzie. Będą to różne misje, właśnie odbijanie jakichś zakładników, przesłuchiwanie, obrona różnych terenów, no różnego rodzaju będą to misje, aczkolwiek no, e, takich typowych misji, które Ghost Recon powinien mieć raczej nie, znaczy są, ale raczej ich nie będziecie w ten sposób robić, bo jest po prostu trudniej. I zauważyłem, że dużo dużo osób chce grać. Nie wiem, czy czy wam mówiłem, ale z Tomkiem trochę pograłem, który, który nagrał z nami podcast i on, i, on, i on do mnie uderza, dobra, dawaj, dawaj zagramy, zagraliśmy. No i on, on mówi, że on się chce wczuć, on chce zrobić tą misję po cichu. No tak, ale graliśmy online z innymi i ci inni już nie chcieli robić tego po cichu, więc nie, nie robiliśmy tego po cichu, no bo to już nie, miało, nie było sensu, bo Wszyscy zostali zaalarmowani. Za e, aczkolwiek to nie jest dla mnie problem w tej grze po cichu się po prostu gra gorzej. E, gorzej i nie jest to do końca takie... E potrzebne, tak na dobrą sprawę misji naprawdę jest od groma i, i, i ja osobiście nie lubię w ten sposób grać oczywiście fajnie jest sobie, bo oczywiście mamy dostęp do drona mamy dostęp do, do lornetki, możemy sobie wrzucić drona, wszystkie sobie zeskanować, wiemy gdzie, gdzie kto leży i oczywiście możemy to, możemy to zrobić po cichu, możemy, ale nie musimy i ja na ogół tego nie robię mamy oczywiście misje, w których musimy to zrobić po cichu, bo jak zostaniemy wykryci to po misji i tego trochę jest ale jednak główną opcją, e, głównym, e, wszystkie misje ra, raczej e, opcjonalnie e, mówię wam, e, drodzy słuchacze, żebyście sobie jednak robili na bo na jest e, fajnie. Przynajmniej mi się to podobało. Szczególnie jak już maszcie domaksowane postaci to robicie fajne rzeczy. Więc e, jak już doszedłem do wymaksowania postaci, więc tak, mamy dosyć spore drzewko umiejętności. W tym sporym drzewku umiejętności E, mamy dużo rzeczy fajnych do zrobienia mamy dokładnie pięć różnych kategorii e, pierwsza kategoria to na przykład polepszenie drona e, druga to polepszenie wszystkich swoich gadżetów e, które będziecie mieli trzecia to e, skile związane z kooperacją czyli tam szybciej podnoszenie przeciwnika i tak dalej. i ogólnie są jeszcze dwa już nie pamiętam I przez całą grę będziecie sobie to polepszać i teraz tak Będziecie to polepszać w dosyć dziwny sposób, bo poza tym, że będziecie zbierali do tego punkty, żeby polepszać, punkty umiejętności, to poza tym, żeby, z, że poza tym, że macie jakiś tam, nie wiem, chcecie zrobić z drona, drona leczącego, bo jest taka możliwość, no to musicie wywalić na niego pięć punktów skillowych. i poza tym są tam takie cztery jakby jakby to powiedzieć, surowce, które będą wam potrzebne do ulepszenia umiejętności. Będzie właśnie to jedzenie, będzie to jakaś tam elektronika, będzie to coś związanego z bodajże satelitą i jeszcze, jeszcze będzie coś związane z, z medycyną. I ogólnie są różne właśnie te, takie cztery rodzaje surowce, które po prostu będziecie zbierać na, na, na mapie i dzięki temu też będziecie ulepszać swoje umiejętności, więc powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, że zrobiłem tutaj naprawdę dziesiątki godzin na, naprawdę dziesiątki godzin, tych punktów też mam chyba ze 150, mam do odblokowania bodajże 20 czy 30, 20 w sumie umiejętności no 20 razy muszę ulepszyć różne umiejętności, bodajże chyba 6 już mi zostało, tylko żeby wymaksować je bo tam każdą umiejętność może mieć na piąty level dajmy na to i bardzo trudno jest z surowcami, bardzo trudno, bo robicie na przykład dwie misje poboczne i dzięki temu mu, po tych dwóch misjach może odblokujecie jedną umiejętność już na moim poziomie, więc po prostu to się dosyć długo robi. Więc yy, musicie robić dużo misji pobocznych, żeby po prostu ulepszać swoje skille, bo nawet z misji głównych niewiele wam to da. Ale, ale moi drodzy słuchacze, macie świetną możliwość, którą odkryłem, bo możecie zdobyć te surowce też na aplikacji dedykowanej tej grze. Więc ku, wpisujecie sobie w Androida, w Playa czy, czy w tego, czy w iPhone'a e, Ghost Recon Wildlands i sobie pobieracie aplikację, dzięki której Eee, gracie sobie w taką grę macie w sumie mapę Boliwii wysyłacie sobie agentów do różnych misji i tam są tam są róż, różnego rodzaju te misje i oni, oni wam robią te misje, wracają i wy dostajecie surowce i te surowce możecie sobie wysyłać bezpośrednio do gry łączycie sobie e, przez te same wi-fi co konsole łączycie sobie telefon i w ten sposób e, telefon widzi, że macie odpalonego ghosta i po prostu wysyłacie sobie te surowce do gry i to jest całkiem w porządku nie, będzie, nie będą to duże ilości, ale zawsze coś, ja tam za, na pewno dzięki temu kupiłem parę umiejętności szybciej. Poza tym telefon możecie też używać jako dodatkowej mapy, co się w sumie nie sprawdza za bardzo. Bo jednak jakieś tam opóźnienie tego jest i, i jest to dosyć średnie, mało przejrzyste. Może na tablecie byłoby trochę lepiej, ale, ale mówię, opóźnienie jest, więc ta mapa mi wiele nie da. Szczególnie, że mapę macie cały czas w prawym dolnym rogu w grze, jak gracie. Ale ale zawsze jest taka możliwość. Więc więc jeżeli macie Ghost, to sobie ściągnijcie po prostu apkę, bo będzie Wam to lepiej E, łatwiej się po prostu zdobywał te wszystkie umiejętności, więc to jest całkiem nieźle, e, nieźle w tej grze e, jeżeli chodzi o, o całą tą kooperację z innymi graczami no to jak już kiedyś tam wspominałem na odcinku jest tym naprawdę różnie e, no bo tak e, powiem wam, że ja już jestem na takim poziomie, że grałem samemu i samemu gramy się zdecydowanie lepiej, bo robię to co chcę i mam wszystko w dupie, bo bardzo często jest tak, że tak jak mówię, że wchodzicie do randomów oni robią wam jakąś misję, której wy nie chcecie robić, robicie swoją misję, ale random nie chcą robić tej misji z wami, więc po prostu robicie ją sobie sami, ale oni robią na przykład inną misję i spieprzyli tą misję i wy, robiąc swoją misję, konsola wam ją kanceluje, jest wczytywanie od nowa i wszyscy w czwórkę jesteście przy misji, której, której nie chciałeś robić notabene i musisz powtarzać ją z, z nimi. Oczywiście znowu możesz się olaść i gdzieś indziej gdzieś, Robić swoją misję, ale jak znowu im się nie uda, to znowu jesteś wracany do nich. Takie misje na ogół to są misje właśnie, gdzie po prostu ktoś został wykryty i trzeba ją powtarzać, albo ewentualnie zabili kogoś tam z głównych bossów, przeciwników, a nie powinni. Więc z tym jest średnio. Aczkolwiek nie zdarza się to zbyt często, ale są takie misje i trzeba brać też to pod uwagę. Jeżeli chodzi o taką kooperację ze znajomymi no to, no, no to jest świetna bajka, bo e, powiem wam, że ogólnie gra, kooperacja jest stworzona, gra jest stworzona z myślą o czterech i w czterech się fajnie gra, ale wierzcie mi, że będziecie mieli dużo radochy nawet w głupie dwie osoby, i nie będziecie mieli jakichś problemów, że będzie za ciężko albo coś, eee, będzie się dobrze grało, naprawdę się będzie dobrze grało, ja gram teraz na Jana, wszystko rozpieprzam, eee, w ogóle możecie sobie wybrać poziom trudności, nie wiem jak on jest skalowany na innych przeciwników, czy oni mają po prostu, jak grają na Easy, to mają też Easy, eee, czy wszyscy macie Easy, czy jak ty grasz na wyższym poziomie, to i tak on ma Easy, a ty masz Hard, nie mam pojęcia jak to działa, ale, ale, jak już, już wymaksujecie dobrze postać, to, to już nie ma problemu, macie fajne drony, macie fajne skille, to wszystko szybciej działa, macie lepsze celowanie, więcej zadajecie w ogóle. Tak, więc, gra, gra jest oczywiście, próbuje być taką symulacją, próbuję, nie próbuję, no, próbuję. Ja gram troszeczkę na wyższym poziomie, no i dwa, trzy strzały mnie nie ma, więc muszę to wszystko lepiej trochę planować aczkolwiek już już znam dobrze mechanikę, już wiem gdzie mogę wybiec, co mogę zrobić, w tym momencie mnie nie, nie zauważam i tak dalej, mam już ulepszonego sobie drona, więc tak na dobrą sprawę grał w sobie singla, ale, ale kompadów używam tylko i wyłącznie do tego, żeby mnie podnosili jak mi się coś dzieje eee, i to jest w porządku, eee, słuchajcie, gra mi strasznie przypomina pod pewnymi względami GTA, E, oczywiście nie, nie ma takiego klimatu i tak dalej, ale mamy też otwarty świat, mamy misje, mamy samochody, mamy samoloty, mamy to wszystko co w GTA praktycznie, tylko bo, y, gra rozgrywa się w Boliwii, gdzie jest odgroma zieleni, odgroma gór i odgroma po prostu jakiegoś far krajowego klimatu e, i, i mechanika jest jak w GTA, tak na dobrą sprawę i strasznie mi to właśnie przypomina GTA, oczywiście mm, troszeczkę w innym wydaniu, bo, bo, bo nastawione bardziej jednak na takie strzelanie na ulepszanie broni, na ulepszenie skili niż niż na całą fabułę i to wszystko, co tam e, jest m, dookoła tej fabuły. E, słuchajcie, Christian, macie tutaj po, też... Pozwól, że no? ci przerwę, bo tak wiesz się zapędziłeś, okay, masz tam jest, jakąś już, listę. Już, już, no. Nie, ale fajnie, dobrze, dobrze się słucha, zaplanowałeś sobie, ale powiedz mi w takim razie teraz, bo jak my graliśmy w betę mm. razem, to ty ani razu niczego no? nie... Udało nam się. No tak, no to ty ani razu niczego nie prowadziłeś, a ja tam z kolei więcej jeździłem, latałem i wszystko nic strzelałem. Więc yy, czy teraz dalej jesteś pasażerem zawsze i, i tam na fejsie siedzisz, jak cię ktoś wiezie? Czy... E, tak, o, o, o, oczywiście Rafał, jak już e, wspomniałem, już e, nie gram z kimś, tylko gram sam Samemu. ale oczywiście tak, bardzo często spotkałem takich graczy, że po prostu ja sobie zaznaczałem misję, w, w ogóle to było przy przyzajemiste, zaznaczałem sobie misję, którą chcę zrobić, bo akurat jej mam nie zrobioną koleżka przywołała helikopter, ja sobie do niego wsiadałem, oczywiście już odpadałem sobie telefon, coś tam sobie robiłem, a on mnie zawoził na tą misję, dokładnie pod tą misję wychodził i oczywiście pomaga mi ją robić, i tak w kółko I, I zrobiliśmy tą misję, ja zaznaczałem kolejną misję i znowu mnie do niej zaprowadzał, więc tak Rafale w tym temacie nic się nie zmieniło. Faktycznie, wiesz, czasami każdy ja Każdy musi być sterować. od swojego, nie? Dokładnie. Czasami ja muszę też coś tam sterować, bo komuś się nie chciało, albo coś, bo no, ludzie online robią różne rzeczy, no nie? Eee, ja więc... powiem tylko tyle, więc... że chciałbym, grając w te różne wiesz, tam GTA i tak dalej i tego typu produkcje, gdzie teraz to już jest no. standardem, że wiesz, pojazdami kierujesz i możesz z nich wysiadać i powiedzmy robić wszystko. To chciałbym sobie zagrać w takiego drivera, gdzie, wiesz, gdzie faktycznie z kimś w kooperacji, tak jak w GTA czy w tym Ghost Reconie jest tak, że jest jakaś misja do zrobienia. Wy faktycznie macie tam pobiegać, coś zrobić, jakąś tam bazę zaatakować, nie wiem, bank obrabować. Natomiast kierowca ma swoją misję i faktycznie jest tylko kierowcą. Nie? I to jest też istotna część pościgu i tak dalej. I on ma nie wysiadać z tego samochodu, a odpowiednio tam, wiesz, zorganizować całą resztę, żeby to było, wiesz, w ten sposób dopracowane, nie, bo teraz to jest takie, wiesz, no tak, no jest ta ucieczka i tak dalej, ale wiesz, no jest to okraszone mm, mnóstwem, tak, tak, tak, tak, tak. jest to okraszone mnóstwem kompromisów, wiesz, a marzy mi się, żeby ten, ta ucieczka była, wiesz, znaczy... do dokręcona, tak jak w nadchodzącym Need na przykład, nie? Tobie, yy, łaba, Tu, łaba. Z, yy, powiem Ci, Rafale, że tutaj spotkałem się z jedną taką misją, dosyć, y, taką może, którą właśnie Tobie by się też tam w jakiś tam sp sposób y, może spodobała, mi się cała gra by no, spodobała, ja taką... ostatnio mało z pudełkiem nie wróciłem ze sklepu, no. tylko no po prostu no, wiedziałem no. już, że nie będzie czasu okay. na granie w to, więc wiesz. Więc, więc chciałem tylko powiedzieć, że była na przykład taka misja, że musiałeś się dostać do jednego dużego, naprawdę sporego budynku ee, niezauważonym, tak, wykraść tam coś i w tym momencie to, to oczywiście starasz się nikogo nie zabijać albo zabijać bardzo po cichu, ale, ale tam jest naprawdę dużo przeciwników, a a ty musisz się dostać po prostu do, do tego lapka na górze, dostajesz się, hakujesz i wszyscy zaczynają cię gonić i w tym momencie jakbyś tam miał, wiesz, ekipę, która coś tam po ciebie podjeżdża, zabiera cię i out, no to, no, no, no to właśnie to jest misja e, twojego typu ale tak e, tak tak na pewno byś Rafale wciągnął się bo fajnie nam się grało i wiesz jak się w to gra i słuchajcie, e, nie mówię mówiłem o tej analogii do GTA słuchajcie, tam jest, e, tam wyobraźcie sobie że w Ghostie macie też ala Policję tam są re rebelianci, w sumie yy, nie rebelianci, znaczy... No, takie siły wojskowe, masz na myśli tych fioletowych, Takie tak? si siły wojskowe, dokładnie tak i słuchajcie, jeżeli coś będziecie robić albo coś niedobrego, to do, macie gwiazdki i możecie mieć cztery gwiazdki i mogą was gonić mniej więcej tak jak w GTA, tylko w GTA jest 5 albo 6 a tu, tu macie do czterech i normalnie go, gonią was wszędzie i próbują was e, dorwać, zabić zabić, nie aresztować, zabić e, no i oczywiście możecie się też chować i oczywiście to też ucieka tak jak w GTA schowacie się przed policją i, i was nie gonią tu jest to samo dobra, Więc to ja mam jeszcze nawet, kilka pytań odnośnie odnośnie tych, co mi się właśnie po tej becie nasuwały, nie? bo, bo ja pewnie też będę badał ten tytuł ale... Powiedz mi tak, czy często się zdarzało coś takiego, że po, po śmierci, po, po jakimś tam odrodzeniu... Wrzucało Cię w jakieś takie no. miejsce, gdzie 10 albo ileś tam minut trzeba było się wiesz, albo w jakąś górę wdrapywać, albo przez pola jakimś traktorem zapierdzielać, bo mi się zdarzało coś takiego, jak akurat nie razem daliśmy, tak, tak, tak, tak. A... że zamiast wiesz w jakimś normalnym nie, nie, nie. miejscu, to to jestem gdzieś po jakimś niewłaściwym zboczu góry, gdzie są same pola ryżowe i jedyny, wiesz, mogę traktor ukraść, gościu drugi siada sobie z tyłu na tym traktorku i jedziemy 5 minut gdzieś wiesz, tym traktorem na około bez mhm. sensu, nie? To, to ja ci powiem tak, przede wszystkim te siły, ta ala policja w grze, to jest Unidad uh, uh, uh, Forces, uh, to, to, to, to, to siły Unidad i słuchajcie, uh, Rafale, uh, bardzo często mi się coś takiego zdarzyło, ale pamiętaj, że od, odpalając mapę masz różne domki, do tych domków możesz się w każdym momencie teleportować, więc się teleportujesz, ba, możesz się teleportować do swoich uh, ziomków online'owych, których masz, więc po prostu klikasz na niego, XM przytrzymujesz i się teleportujesz do niego, więc nawet. No okej, okay, bo tego w becie nie to możesz to zrobić. A poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo i teraz, jak masz wyskilowanego typa, tak jak ja, to w, w, przywołuję sobie helikopter, wsiadam i sobie lecę gdzie chcę. No właśnie, helikopter. o to chciałem no to znaczy, o drugą rzecz zapytać, w ogóle, bo no. w tego typu grach, no to upgrade postaci wszystkich tych broni, możliwości, tam było dosyć spore to drzewko kilka tych drzewek Spore. było umiejętności Spore, i tak. wyposażenia właśnie o to chciałem zapytać hmm. bo my nie mieliśmy okazji zbyt wiele tam upgradeów zrobić nie nie nie można no było nie, nie, tam nie, nie, trochę trochę drona wiesz Drona podładować tyle, żeby dłużej latał, miał większy zasięg i, i tak naprawdę to wszystko, a jak bardzo wpływa na rozgrywkę to co tutaj jest wiesz, w pełnej wersji zapewnione, jak dużo można tego odblokować i na ile robi to z ciebie kozaka, no bo na początku to trochę trudno było najechać na bazę z Unidatu i praktycznie jak przyjechał jeden Jeep albo drugi Jeep z ich siłami to wpierdol od razu gwarantowany był, nie? Zwykle, to, więc zwykle tutaj... to się po kanałach chowaliśmy i, i spierdalaliśmy po chwili. No tak, no to, to, to tak jak mniej więcej mówiłem, no tych umiejętności jest Rafale dosyć dużo, robią z ciebie kozaka, ale moim osobistym jestem zdaniem... Yy za dużo, bo dajmy na to masz, nie wiem, niech nie będzie, w jednym drzewku masz nie wiem, 15 umiejętności, w tym, że każdą z tych umiejętności możesz polepszyć na piąty poziom, więc masz tych punktów do wydania od groma i po prostu tego moim zdaniem jest za dużo, w sensie te umiejętności, rozumiem, rozumiem że takie mają być, ale to, że nie wiem, C4 polepszasz na cztery poziomy, no to, no to jest słabe, że tam nie wiem, większa siła rażenia, albo coś C4. A to, to no jakie są wreszcie najciekawsze, wreszcie, takie, które te... zmieniają rozgrywkę? Poza tym, że znaczy, możesz znaczy przede, przede wszystkim, dobrze, to przede wszystkim masz dwa rodzaje. Bo masz drzewko umiejętności, które sobie sam polepszasz i masz siły rebelia rebelianckie, które też polepszasz. Żeby polepszać siły rebelianckie, masz pięć różnych kategorii. W pięciu różnych kategoriach mogą ci pomóc. Musisz zrobić misję dla danej kategorii, e, dla tych rebeliantów. I na przykład, jeżeli będziesz robił jakieś tam misje w których, dajmy na to, będziesz, nie wiem, kradł, kradł jakieś tam, no nie, nie samochody, bo tam się nie, nie ten, ale, no nie wiem, przytrzymywał jakiś tam teren cały czas, że na przykład wjeżdżasz w miasto, dwie minuty musisz go przytrzymać i będą, będą cię atakować, takie fale będą na ciebie szły i ty dwie minuty wytrzymasz, to, no dajmy na to, odbukujesz sobie helikopter, nie? I takich misji jest bardzo dużo, bardzo zróżnicowane są i są te pięć różnych skilli. Teraz tak, pierwszy skill to są, że możesz przywoływać sobie różne rzeczy. Samochody, samochody różnego rodzaju i oczywiście helikopter. Druga opcja to jest taka, że przywołujesz sobie ziomków, rebeliantów do misji i łatwiej ci jest po prostu, bo, bo na przykład na pierwszym ich poziomie przywołujesz sobie dwóch, ale jak już masz to wymaksowane, no to ci przychodzi ośmiu i już tak w ośmiu już je już lepiej walczy plus czterech ty, e, twoich. Później kolejną opcją masz, że, e, że możesz sobie zaznaczyć na mapie pewien obszar i ten cały obszar masz odkryty, że widzisz wszystkich przeciwników i też ci rebelianci to pomagają, co jest hardcore. Znaczy, co jest dosyć ciekawe, ale, ale... No, hardkorowe to to nie jest, ale jest dosyć ciekawe. Ale najfajniejszą opcją jest moździerz. Zaznaczasz sobie teren, w który chcesz, gdzie masz przeciwników, patrzysz sobie na niego, e, odpalasz to i gdzieś tam z moździerzy napieprzają w ten, w ten teren pięć rakiet i ro, robi się czystka. I to jest dosyć mocne. Te skile rebeliantów są bardzo hardkorowe w większości i są dosyć mocne i bardzo dużo ci dają do tego, jak chcesz tam zaatakować bazę czy coś. Twoje umiejętności też ci oczywiście dadzą, bo odblokowujesz sobie jakieś tam rzeczy, ale, ale jednak skili skilli rebeliantów używam cały czas, więc to są takie Rafale, dodatkowe rzeczy, jeżeli chodzi o... no... Oto. No co? Mamy oczywiście, dlatego dla mnie ten Ghost Tricon to jest nie do końca Ghost tylko to jest taki troszeczkę taki w połowie The Division, ponieważ mamy tych przeciwników, takich wykoksowanych w tych, w tych dajmy na to, wielkich tam kamizelkach i, i trochę, trochę w nich trzeba walić, żeby ich zabić. I, I to jest dla mnie troszeczkę słabe, bo wydaje mi się, że w rzeczywistości szybciej by padli. To, to, to, to mi się tak troszeczkę nie podoba. Co jeszcze mogę powiedzieć o grzech? Słuchajcie, grafika, grafika jest całkiem niezła, jest całkiem dobra. Na początku tak sobie pomyślałem, że jest, że, że, że, że nie jest w porządku, Rafał, grałeś, nie wiem, czy ci się podobała tak bardzo ta grafika, ale patrząc na to, że faktycznie no, macie ten helikopter, poruszacie się gdzieś po tej Boliwii całej, tak? Że to wszystko wam się doczytuje i tak dalej. Jednak to ma jakieś tam szczegóły i tam naprawdę jest dosyć duży teren do ogarnięcia. W sumie, w sumie nie ma jakiejś tam super szczegółowej tej grafiki, ale, ale no, no, no fajnie działa. To jest zachody, wschody słońca, naprawdę... Piękne nie wschody nie, w Afryce nie, mega. są. Mega. No. Tak, w, w Afryce, no dokładnie. E... To ten, to, to, to, to może e, robić wrażenie. Ja w ogóle z Tomkiem grałem i Tomek to e, mówił, że nie, nie wiem, no, on tam ma jakieś tam 4K, HDR i No bo on na nowe. prosiaku grał. I, nie? Ja, i on, tak, i on ma właśnie ten Pro i w ogóle tą grafiką był za No nie, no nie, wiem, ja, ja takiego, ja takiego, wow, nie miałem. Znaczy, on, on w ogóle ze mną grał, chyba po raz pierwszy w ogóle w tego ghost'a, więc może dlatego był taki zaerany, a mnie to już tam po prostu, no okej, okay, no, no grafika ładna, nie, może u niego faktycznie to wyglądało świetnie na tym 4K, nie wiem, ale no Wojtek się strasznie jarał tą grafiką, dla mnie jest, jest w porządku, no wykonali na pewno kawał dobrej roboty, no Playka już ma, te, tam parę lat już ma i, i już te gry już nie będą robili taki. Bo robiły takie tej, taki, ale nie no, graficznie jest całkiem nieźle. E, muzycznie radio strasznie wkurza w tych samochodach. To nie jest jednak e, tutaj poziomki tak, gdzie mieliście od groma radia, tu jest jakieś jedno i tu takie. Można je wyłączyć w opcjach, żeby że można je wyłączyć strzałką. Pojętne. Tak. E, ale tak żeby nie, w ogóle się nie, się nie włączało w opcjach. Tego. To nie wiem. Wiem, że do każdego samochodu, jak wsiad wsiadliśmy, to ja e, z do dołu, Tomek mi zawsze mówił, to Krystian e, ja wyłącz to. Dobra, no to ja tą z do dołu. No, no strasznie. No, a bo on słyszał no, to samo. Wiecie, no, to tak? jest jakieś. Tak, tak, tak. No jak? No jak si siedzieliśmy w tym samym samochodzie, no te. Tak, no to od razu mi mówi, że mi to wyłączył. No, czyli prawdopodobnie. A to ciekawe, a ciekawe, czy to było zsynchronizowane, że wiesz, od tej samej pętli ta, ta sama ścieżka. No. Nie no, dźwięki w grze mamy pewnie podobne No, no jak? E, tak mi się wydaje Więc, e, więc tutaj e, radio sobie, Ale, ale e, Rafale specjalnie dla ciebie Starałem się poszukać jakieś Samochodowe smaczki, wyobraź sobie, że coś znalazłem e, Miałem taką sytuację W grze, że mój samochód został Rozbity i Przód, przód samochodu maska na przodzie samochodu zrobiła taką jakby harmonikę. I wyobraź sobie, że zobaczyłem, że pod tą maską normalnie widać był akumulator, co w ogóle ta maska nie spada z samochodu, zawsze jest w tym samochodzie, ale kątem oka spojrzałem, że no kurde, tam jest akumulator. No Rafał, to by, to by się normalnie popłakał, jakby to zobaczył. A nie powinien tam być silnik? Nie, nie, to akurat było, było z tej strony, gdzie jest, gdzie powinien być akumulator, więc ogólnie wszystko się zgadza i ja po prostu byłem w szoku, no nie? Więc takich, takich pewnie smaczków jest dużo w tej grze, ja, ja się nie bawiłem w, w szukanie tego, szczególnie, że już, już już, teraz można powiedzieć, że tak w cudzysłowie farmię tą grę i chcę po prostu ją dokończyć i wymaksować i zbieram ten shit cały, co tam jest. Więc tak powiem wam jeszcze także ostatnia misja, bo tam oczywiście musicie zabić, albo przynajmniej e, capture, e, czyli czyli musicie swytać, dajmy na to głównego bossa, w pewnym, w, w pewnym momencie tam dowiadujecie się, gdzie on jest i tak dalej, z biegiem czasu. To powiem wam, że ostatnia misja daje w kość, e, jest stosunkowo ciężka, zależnie się, na jakim poziomie będziecie grali, ale jest stosunkowo ciężka i jest fajny mindfuck ogólnie w ostatniej misji, więc ogólnie Wam ją polecam. Eee, więc fajnie się kończy ta cała przygoda. No i, no i co, co jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli o chodzi dojczy? o pojazdy, no, no. to powiedz mi jeszcze, bo tam poza tymi wszystkimi jakimiś pick-upami, suwami i tam jakieś My. były wyścigówki, terenówki, bagi i tak dalej, no tego się można było spodziewać od razu, ale były tam też My. cięższe pojazdy, jakieś takie wojskowe z działkami i, i tego typu rzeczy, tak. to na ile one są użyteczne, powiedzmy, i i często wykorzystywane w, e, tak, tam, tam, tam e, na przykład, Rafael dobrze, że to powiedziałeś bo tam, bo tam jest na przykład taki taki sprzęt dość ciężkiego kalibru, to wygląda jak taki czołg ale na normalnych e, oponach, dużych, grubych e, normalnych oponach no, no, taki oczywiście, wóz bojowy no taki, taki wóz bojowy, ale z działem jak, jak czołg ma E, więc e, ja wiesz, ro, robisz, robisz nim taki rozpierdziel, że to szok, wszystko rozpieprzasz, ale powiem ci, że, że dosyć słabo się utrzymuje w sensie e, z obrażeniami, no nie, więc więc on on, on aż tyle, co na przykład człowiek w GTA ci nie wytrzyma, nie. Znaczy ja podejrzewam, więc, wam że specjalnie, a... no żeby nie było, wiesz, y, dla rozgrywki online zaburzonej jakiejś, wiadomo. No tak, tak, tak, tak, tak, tak. Więc yy, yy, jeżeli, jeżeli chodzi też o, o takie różne militaria, no to masz na przykład, Rafale, nie wiem, tak ci strzelają cztery rodzaje helikopterów. tym, że yy, na przykład ten, co przywołujesz, nie może strzelać, ale masz na przykład helikoptery takie bardziej bojowe, które strzelają ci na przykład z, z jakiegoś działka, albo na przykład yy, strzelają ci z różnych rakiet. I, yy, i to też jest spoko, więc tutaj tutaj trochę jest, oczywiście są też motorówki, motorówki mają tam jakieś średnie śmieszne swoje działka małe. A czekaj, czekaj, jeszcze o te helikoptery się chciałem zapytać, bo no. też w becie ja latałem, ty nie latałeś i, i później podejrzewam, że też nie za często kierowałeś, ale tam hmm. był taki charakterystyczny i... i mm. Kurczę, no nie wiem czy ciekawy, czy nie, bo pamiętam, że mówiłem o nim po, po tej becie. Yy, miał swoje plusy, ale ciężko był wyczuwalny powiedzmy na, na początku na dzień dobry w porównaniu do jakiegoś GTA czy, czy, czy choćby Far Cry'a yy, model sterowania yy, tymi helikopterami. Natomiast no, latałeś nieraz pewnie z takimi szoferami, którzy już mieli to obcykane i jak oni sobie mhm. radzili z tym lataniem? To było takie, że naprawdę potrafili w środku pola bitwy wylądować wiesz w 3 sekundy, i elegancko mieć to opanowany, czy dało się odczuć, że jednak eee... to sterowanie było skopane i... Nie, nie, Rafale, znaczy, no to może no mogę Ci podać na, na swoim przykładzie, że yy, że bez problemu wyląduje Ci w miejscu, gdzie chcesz i to zrobię to bardzo szybko. Ogarnąłem już po prostu sterowanie w tych yy, samolocika i jest, nie jest takie skomplikowane, jakby się miało wydawać. Oczywiście zupełnie inaczej steruje się samochodzikiem Rafale w, w tej grze, a inaczej z e, helikopterem. Znaczy no, helikopterem i Zupełnie się inaczej jednym i drugim e, steruje. E, co jeszcze mogę powiedzieć? E, helikopterem zdecydowanie łatwiej się steruje, bo bo jednak e, samolotem musisz brać mniejsze łuki i nie możesz na, ha, na raz skręcać, tylko musisz to robić delikatnie. To taki, to taki mały clue. I, i, I oczywiście masz duże, duże rodzaje tych helikopterów, więc masz też bardzo duże, masywne helikoptery, nie wiem, trzy razy większe niż ten, co możesz sobie przywołać malutki i, i, tym, i, i czuć po prostu jego moc i czuć jego jego power i czuć, że to jest po prostu wielki kawał stali i, i, i zupełnie też troszeczkę inaczej, wolniej lata, ale tak bardziej masywniej i on ma właśnie jakieś tam mnóstwo dział i różnych wieżyczek w sobie więc to w tym temacie. No ogólnie cała cała ta otoczka tych właśnie wszystkich samochodów, właśnie te, takich militarnych, czy samolotów, czy właśnie helikopterów, czy motorówek, no to, to jest akurat świetny w tej grze i akurat to im się świetnie udało. Oczywiście e, możecie skoczyć sobie ze spadochronu, jak wam się to rozbija. Aha, no i właśnie dochodzimy do takiego błędu, który mnie strasznie kurwie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której latam zawsze helikopterem, Z, yy, gdzieś mnie tam namierzają, Z, zestrzelowują mnie, i ja po prostu sobie spadam ten helikopterem, spadam, spadam, spadam, rozbijam się i nigdy nie ginę. Nigdy nie ginę. Po prostu to jest tak słabe, że to szok. Nawet z największej wysokości ten, ten samolot i ten helikopterek niby w, w, tam w ogniu coś tam się odbije. Ja po prostu sobie z niego normalnie wyjdę i sobie gram dalej, no nie? Więc, więc dla mnie to jest dosyć słabe. Eee, jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam większe minusy tej gry, to nie podoba mi się e, fabuła, pomimo tego, że na końcu jest fajny mindfuck, to powiem wam szczerze, że pół tej gry to zeskipowałem z tą fabułą, bo, bo ja, ja jakoś dupy nie urywała. To, to jest na pewno jeden z takich poważniejszych błędów, ale, ale no chyba lubi y, słabo im idzie z tą, z tą fabułą w ogóle. Albo robi coś na siłę, albo po prostu robi to, żeby robić. No tu mi się średnio podobał końcówka Myślę, że ciekawa, to nie są ale, ich ale... priorytety. Oni na gameplay no nie. większością gier Ta. oni stawiają na gameplay. To, to trzeba przyznać. No ale no, słuchaj, co tu dużo mówić. To już jest gierka, która pomimo, że trzy miesiące tam z groszem czy tam prawie cztery minęły. Już. No prawie cztery od premiery. No. no to teraz stoi nie po 260, tylko po 120 zł płytka używana, bo już jest dużo osób, które wiesz, wbiły platynę i rzuciłem okiem przed chwilą na aukcję. To jest wiesz, kilkanaście co najmniej aukcji właśnie po, po cenach 120-130 zł, więc idealny moment, żeby drugie życie pchnąć w ten tytuł. I ja się chyba teraz też załapię, tylko trochę jeszcze kupkę wstydu sprzątnę, o ile nie włączę sobie Skyrimana ps 3 to to może w to pogram. No, jeszcze chciałem o jednym, właśnie takim minusie powiedzieć, że czasami te możemy czuć, że te misje nas po prostu będą męczyły. One się bardzo często powtarzają. Tych misji jest bardzo dużo, one się powtarzają. Nie są zbyt długie, w zależności od tego jak chcecie robić, czy właśnie po cichu, czy nie, ale, ale, na, ale, ale na ogół szybko je będziecie robić i być może w połowie gry będziecie się tak czuli trochę, że kurde, no, no już, już jestem, do, jestem dopiero, rozegrałem tyle godzin. Jestem dopiero w połowie gry, zrobiłem połowę tych misji. Wszystkie te misje są takie w miarę podobne i czekam je drugie tyle, no nie? Więc tutaj też ostrzegam przed czymś takim, bo może być po prostu takie normalne zmęczenie materiału. A powiedz mi, czy to, to od razu... Yy, no. Bo mówisz, no. że wiesz, długo grałeś, ile tam łącznie godzin... W to jakiś masz tam licznik? No duże, mam e, Rafale, nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale jeżeli bym mógł tak strzelić, to bym powiedział, że mam około 50-60 godzin. Myślę, że bliżej 60 i jeszcze będę grał. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinienem mieć platynę. Powinienem. Dobra, dobra no to teraz, Więc bo ja wiem, że ty od czy... razu, wiesz, no. z tym założeniem platynowania zacząłeś tym tytuł, no tak. tak? Czyli Niestety, teraz, są, no. teraz są dwie ścieżki, albo od samego początku zaglądasz pod każdy kamień, żeby jakiś tam czyścić sobie obszar powiedzmy, który odblokowujesz, przez co o wiele dłużej, dłużej, dłużej yy, przechodzisz tą fabułę, albo lecisz od razu z tą fabułą, bo wiesz, że nie idziesz po platynę i, i być może o wiele szybciej sobie po prostu pograsz i będzie co tytuł na 20 godzin, tak czy nie? Yy, tak albo nie, yy, Rafale, yy, wiesz co, ja miałem trochę problem z tą grą na początek, bo... Jak zacząłem w nią grać, to nie wiedziałem, o co w niej chodzi. W sensie, że jakiś tam ten motyw wejścia w tą grę trochę, trochę mnie tak zdezorientował i, i nie mogłem ogarnąć tej gry, wszystkich tych opcji, co tam się robi i tak dalej, więc samo to mi trochę zajęło i nie myślałem o tym, żeby od razu, wiesz, że wchodzić faktycznie po ten każdy kamień i wszystko tam sobie sprawdzać i leć wszystko do tej platyny. Dopiero w, po później, nie, w późniejszym czasie, po tych paru godzinach, nawet parunastu godzinach, jak już ogarnąłem mniej więcej... Co, o co chodzi w tej grze, co to są za misje, jakie się robi i tak dalej, jak działa ta operacja i to wszystko, to dopiero zacząłem sobie tak yy, grać pod tą platynę. no nie, więc to też nie jest tak. I no i, no i no i dużo trzeba naprawdę zrobić, żeby to wszystko zebrać. No, jeżeli dajmy na to, macie, nie wiem, no, strzele, nie wiem, 25 obszarów, to w każdym obszarze jest dajmy na to do zebrania około, żeby wam nie skłamać, Niech będzie 20 rzeczy. 20 razy 25 to daje wam około 500, tak? Więc Nie 500 tak. pierdu do zebrania jest w całej grze. Około, żeby zrobić platynę. To jest ogromna. To, to ja jest, to jest odgroma, bo, bo, bo żeby, żeby zebrać jedną rzecz, na przykład akcesoria do broni, to musicie wejść w wioskę, w której są przeciwnicy, musicie ich zabić i dostajecie tą jedną część. To jeszcze 499. Powodzenia i trzy kropeczki. Jest to dosyć monotonne, jest to dosyć wkurzające, już naprawdę przyjemnie mi się te flagi w Assassinie zbierało, w jedynce pamiętam, bo też to wszystko zebrałem, bo po prostu szedłem no, Ale miejsce, to nie jest tak, że tutaj przynajmniej zabrałem, zdobywasz jakieś akcesoria i chętnie to robisz, czy nie lepiej sobie, to one są losowo nie, generowane, nie one są chętnie. konkretnie? Konkretnie, konkretnie w danym Czyli miejscu. Czyli można sobie, nie, nie wiem, odpalić poradnik i stwierdzić, że dobra, tak, ja sobie że, biorę tylko, tylko, tylko tak. pod snajperkę rzeczy i sobie zdobywam. Jeżeli wiesz, jeżeli nie interesuje mnie trofeum, nie? Możesz, to, to sobie możesz tak zrobić. To tak, zdobywam tylko, możesz. nie wiem, 150 z tych 500 rzeczy, bo, bo będę sobie chciał snajperkę mieć porządną, drona i tam no. coś jeszcze, tak? Dobra, to teraz tak. E, tak, tylko, yy... tylko, tylko, że poczekaj, poczekaj, no. Rafał, bo jeszcze do tego zbierania wezmę. Tam jest dosyć fajny system tego zbierania, bo masz sobie ten jeden obszar, w którym powiedzmy masz e, 10 jakichś tam e, do zebrania jakichś różnych e, kartek z, albo albo różnych taśm, po prostu informacji, jak, jakichś plików, e, 5 akcesoriów do broni, e, dajmy na to 5, ra, 5 razy punkty umiejętności, tu już masz koło 20, i tam jeszcze jest na przykład, aha, jest jakaś ewentualnie legenda, ewentualnie polepszenie, y, jeszcze do zdobywasz medale, ale tego jest mało, ale powiedzmy, że masz 20 rzeczy do zebrania i masz twój obszar, jeden z 25 i po prostu y, robisz sobie misję w nim i w tym obszarze pojawiają Ci się na, na planszy, że to, o, tu jest broń, tu jest jakiś plik, tu jest coś tam i to Ci się po, pojawia, więc bardzo często jest tak, że na Twoim obszarze już wszystko widzisz, gdzie masz po to iść, więc nie musisz nic odpalać, po prostu idziesz. I czasami jest tak, że na przykład, o, widzisz, że na obszarze brakuje Ci jednego akcesoria do, na tym obszarze brakuje Ci jednego akcesoria do broni, bo Ci pokazuje, że na tym obszarze masz wszystko zebrane, tam 5 na 5, 6 na 6, ale brakuje Ci, masz 4 na 5 w broniach, więc na tym obszarze jest, jest gdzieś Twoja broń. I i teraz nie musisz wejść specjalnie do internetu i patrzeć, gdzie to jest, bo na, na tym jednym dużym obszarze są małe miejscówki i możesz mieć na nich znak zapytania. To znaczy, że ją nie odkryłeś tą miejscówkę. I najprawdopodobniej, jak tam sobie polecisz helikopterkiem, tchac, to on, on, on odblokuje ci się tak Nie, no cały to, to, to rozumiem, no bo to jest i tam ci standard złoty. I to jest spoko. To tak, jest tylko że, sp... że to akurat się fajnie robi, bo, bo jeżeli masz te nie wiem, w pierwszych częściach asasina to przecież zbierałeś te flagi randomowo, no nie? Ty nie wiedziałeś, gdzie one są. Po prostu po prostu musiałeś się znaleźć. Nie, no, dobra, no ale to akurat znam, bo wiesz... Odkrywasz sobie mapę i masz. No. Znaki zapytania były, były tak samo na mapie w Wiedźminie i, i to dobrze, że tak jest, bo wiesz, było milion hmm. rzeczy powiedzmy tam do aktywności, jakichś do zbierania, e, ale one były oznaczone znakami zapytania, więc wiesz, mogłeś sobie latać i niewiele było takich naprawdę ukrytych rzeczy. Ale teraz tak, mówiłeś o 25 obszarach, tak? No tak, strzeliłem. No strzeliłem, dobra, no to teraz pytanie. Grając w betę stwierdziliśmy, że nawet spory obszar nam dali i że dużo, dużo, dużo mhm. jest jeszcze tego ukryte. Yy, to jeżeli ta mapa jest wielka w chuj, to czy to jest rozmiar europejski, meksykański, afrykański, czy jeszcze jakiś inny? <laughs> E, powiem Ci, że to jest ciekawe pytanie znaczy e, powiem Ci Rafale tak, że e, powiem Ci, że mapa naprawdę jest duża e, nie wiem jak duża, ale jest naprawdę duża i powiem Ci, że pomimo tych 50 czy 60 godzin ja nie byłem jeszcze wszędzie no więc właśnie. Y, to też to też o czym świadczy znaczy, wiesz, no wiesz w sumie skupiłem się żeby Ale czy te obszary, różnorodnie, te różnorodnie, że to jest jakoś jest jakąśkolwiek różnorodnie no ja rozumiem że to tam... różnorodnie jest bardzo różnorodnie jest bardzo różnorodnie macie obszary gdzie macie zajebistą zieleń macie zajebiste dżungle macie e, są takie gęste dużo, dżungle że naprawdę pól, można się tam są. poczuć zgubionym w tym lesie można można, oczywiście, że można, są, są takie duże dżungle, macie na przykład duże góry, macie na przykład śnieżne, bardzo dużo jest śnieżnych krain, macie na przykład takich krain, które po prostu jest, są, e, że tak powiem, e, taka może trochę ala pustynia, na której po prostu nie, nie ma żadnego życia i to też jest dosyć e, fajne, więc e, takich, e, ta, takich obszarów jest bardzo, bardzo dużo i są naprawdę bardzo różnorodne. Więc jak, jak najbardziej coś takiego mogę polecić. No i co? Czy coś jeszcze mogę o małym powiedzieć? Pytanie, no. Jak nie wysz. Powiem no. Tak, naprawdę. na ile dobrze gra się samemu, czyli bez ziomka na stałe, z którym, bo trochę pograłeś z Tomkiem, ale większość grałeś sam, czy też z randomami jakimi z netu. Na ile dobrze się gra tak bez sprawnego zioma, bez dobrej ekipy, a na ile było lepiej powiedzmy z Tomkiem i, i czy to mocno wpływa na rozgrywkę, tak żeby wiesz nie wiem, plus jeden do oceny załóżmy nie? No, no pewnie tak znaczy, no, nie oszukujmy się, no jeżeli, jeżeli w jakiejkolwiek grze macie jakąś tam ekipę w której, z którą możecie grać w jakąś tam grę, no to wiadomo, że będzie się w to lepiej grało niż z jakimkolwiek randomem albo, albo samemu tak? no nie wierzę, że jest inaczej więc w tej grze jest też podobnie aczkolwiek ona jakąś tam wiele, wiele nie traci, ja grałem dużo z randomami naprawdę dużo Naprawdę czasami mi się źle z nimi grało i musiałem wychodzić z gry, bo po prostu albo robili sobie w chuja, albo lewali, to, albo na przykład, wiecie, bo tam macie taką opcję, że robicie sobie misję, wszyscy niby robicie tą misję, ale możecie na przykład tylko wy to ją robić i ty ją sobie zrobisz, to wszyscy będą mieli zaliczoną tą misję, więc może być tak po prostu, że, że znajdziecie sobie jakiegoś łosia, będziecie robić coś innego, on wam będzie robił misję i wam będzie ona wchodziła. Bardzo, bardzo często też tak ja miałem, mi tak właśnie nie przeszkadzało, bo, bo samemu robiłem coś zupełnie innego, zbierałem sobie rzeczy na mapie i dawałem misje i, i ludzie robili, i mi ona wchodziła, więc super. Eee, I nie będziesz miał, powiem Ci, Rafale, tak, że nawet jak kupisz sobie tego Wildlandsa, bo ja wiem, że sobie tego go kupisz, to wierz mi, że pomimo tego, że na single będziesz się bardzo dobrze bawił, to spróbujesz sobie z e, online'a i może Ci się spodobać. Bo powiem wam, że ja mam tu przykład swojej dziewczyny, która po prostu gra tylko i wyłącznie z singla i odpaliła sobie online, i nawet dobrze się bawi, więc... No właśnie, bo mało powiedziałeś... No, bo, no można sobie próbować. Ogólnie większość grałeś sam jako sam, ale w sensie, że z randomami, tak? Nie, nie, nie. Czy sam jako eee, sam z tak. botami? Eee, większość gra... Znaczy na, dzień, na teraz, nie no, minimalnie więcej będzie jeszcze online'owo. Z, z randomami w necie, No dobra, no to tak. powiedz w takim razie coś więcej o, o tym, jak się gra z botami. Czy to tak, że mogłoby ich nie hmm, być, e, czy coś tam tak, jednak pomagają? Tak, tak, ich tak. E, e, pomagają, pomagają. Na pewno cię pod, podnoszą i to jest, be, to, jest, to jest w ogóle śmieszne, bo wchodzicie sobie do sytuacji, do jakiejś w, w ogóle wioski, jest tego odgroma, jest wszystkiego odgroma, odgroma przeciwników, wchodzicie tam, e, giniecie, i oni was na ogół po podniosą no nie? Nie, nie, nie, niezależnie od tego ile tam jest tych mają priorytet albo tak coś robią wydaje mi się że tak i nie wiem co tam robią bo nie możecie sobie zmienić kamery jak, jak padliście po prostu widzicie tylko siebie, ale widzę, że te kropki znikają, więc chyba ich, chyba ich dowalają. Więc tutaj wam pomogą. Wiesz, rafale, wydaje mi się, że oni też będą się różnie zachowywać na różnych poziomach trudności, tak? Więc no i ja gram na normalu, zachowują się całkiem w porządku. Fajnie, że podniosą, raczej mi bardziej tam jakoś mocno mi nie pomogą w pozbywaniu się tego wszystkiego. Aczkolwiek mówię, ja na normalu nie, nie mam problemów z tym, że ubijam wszystko samemu. E, będą pomagać, ale nie jakoś tam znacząco. Na pewno jak robisz misje, w których nie mogą cię wykryć, to oni, oni ci je nie spieprzą, więc oni, oni będą się gdzieś tam e, chowali. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że myślę, że będzie bardzo dobrze ci się wydaje wydaje mi się grało z botami i myślę, że nie będziesz tak jakoś odczuwał tej straty, że nie masz, że nie masz tego online online'owego kompana nie są, nie, nie są jacyś bardzo nieinteligentni myślę, że po prostu te ich strzelanie jest takie, takie po prostu, że strzelają ale, ale ja wiem, że i tak nikogo nie zabiją i tak nikogo nie zabiją, więc Myślę, że, że, że będzie się każdemu z nimi bardzo, bardzo przyjemnie grało. Na pewno oni w żaden sposób was nigdzie nie zawiozą. Można ewentualnie im wydawać rozkazy, żeby na przykład z waszego samochodu zaczęli strzelać czyli wy się i, i zaczęli strzelać. Oni już będą wiedzieli, do kogo mają strzelać. Są, są w miarę ciekawie zrobieni. No i oczywiście macie takie śmieszne sytuacje. Ja to, ja to teraz się z tego zlewam, ale ale na, na ogół jest tak, że na przykład nie wiem, nie ma ich wybiegniecie szybko do samochodu, szybko do niego wsiadacie i szybko jedziecie, to oni po chwili się pojawią wam w tym samochodzie więc, więc jest dosyć śmiesznie z tym więc nie, nie musicie się o nich obawiać ja na ogół ich nie podnoszę oni się sami podniosą, podnoszą na, nawzajem, więc z tym też nie mam żadnego problemu no, no, i, no i myślę, że, że pomału chyba temat Gosta możemy kończyć Eee, no myślę, wiem, że jeszcze wyczerpałeś pięknie temat. no no, no, pograłem no, dużo też e, dlatego ten myślę Rafał, że tak czy siak e, powinieneś kupić, bo ci się podobało więc my, myślę, że jak rozwiniesz bardziej tą grę to, to już też będziesz chciał e, ją ograć, e, gra już jest jak e, widzimy 4 miesiące już wyszły dwa dodatki do niego, dosyć dużo ale, ale ich nie przetestuję, no nie jestem jakimś tam wielkim fanem tego Wolałbym jednak, jednak i tak Wolałbym normalnego Ghosta Ale ghost, Ghosta Recona Normalnie w tych, w tych w Normalnej takiej konwencji tak, Wybór misji i tak dalej Aczkolwiek myślę, że ten otwarty świat dobrze im poszedł Gra się sprzedaje świetnie Rewelacyjnie i w ogóle oni są zajarani Z tego ja też się w miarę cieszę no. Myślę, że, że mogą Spokojnie zrobić kontynuację I powiem wam, że tam naprawdę ta gra jest duża i ta gra naprawdę ma dużo fajnych rzeczy w sensie w tym całym urozmaiceniu urozmaicenia urozmaiceniu terenu i w ogóle to, to tam naprawdę no widać że musiało robić to dużo osób no kurde no zrobić tak dużo mapę z takimi rzeczami w ogóle ta ta no naprawdę tam musiało być sporo pracy włożone w to, żeby, żeby ta Boliwia cała powstała i, i, i to jest super, no nie? Oczywiście gra ma swoje minusy, yy, ale, ale myślę, że je, mogę polecić każdej osobie, która lubi Battlefield, Call of Duty i ewentualnie lubi Toma Krensiego, no nie? To mogę mu polecić, bo myślę, że będzie się dobrze bawił, widzę po swoich znajomych, każdy kto, kto grał w Ghost na nowego, no to w sumie sobie tak jakoś tam chwali, więc więc ja myślę, że nie, nie mogę aż tak dużo złego powiedzieć o tym o tym Ghost Siliconie. Gra się całkiem dobrze, te serwery jeszcze jakieś tam nie nawalają, szybko w miarę szukają przeciw kompanów, z którymi można grać, więc jak najbardziej mogę Wam polecić Ghosta z, z sumieniem, aczkolwiek nie jest to jakiś tam wybitny tytuł, więc jeżeli macie jakiegoś lepszego shootera, na przykład w Titanfalla, to sobie. Ale to, jest, to, to jest w zasadzie ciekawe, że zobacz, zeszłoroczny Division to pozamiatało na tyle, że było o nim głośno przez no, co najmniej te 3-4 miesiące, to, to no, dosłownie o niczym innym nie słyszałem wiesz gdzieś tam u znajomych ale, na grupach ale i tak też dalej. Wcale, Ale też wcale nie było tak, że o The Division mówiono... W jakichś superlatywach. Właściwie ta gra miała mnóstwo problemów. To znaczy, wiesz, ja mówię, ja nie mówię, że nie miała Może problemów PC, tak? Wojtek, ale no. bardziej mi chodzi o to, że nie, nie, w ogóle jako będąc gdzieś tam w środowisku, wiem, że ludzie grali w tego Ghost Recona, znaczy, Boże, w tego wtedy division w kółko i w kółko, nie? I, I były po prostu dwa razy w tygodniu, wiesz, spotkania, wielkie coś tam, no, no mnóstwo się w to grało, nie? A ale y, Wydelang to jest taka to... na skoszenia na MMO. Przepraszam, że ci tak przerywam, a to są dwie różne gry, bo są The One Division są, bo... jest dedykowane po prostu dla kooperacji. No, to jest po prostu coop, A The Division... Znaczy ten... Jezu, co ja jest dedykowany dla kooperacji. A The Division jest dedykowana oczywiście, że dla kooperacji, ale to jest na MMO. To jest trochę inna, inna zabawa... Troszkę inna w ogóle forma grania, to jest taki grind tak naprawdę też. Nie yes, yes, Więc, yes. więc, więc to, są, to są dwie różne gry, nie? Zbierać coraz lepsze bonusiki. Tak, Dobra, to co zamykamy? niestety grające w MMO mają takie że, że siedzą w tej, w tej grze i po prostu dopóki nie natrzaskają, to na tego. Da, złote przedmiotiki, potem purpurowe jakieś jeszcze, tak. lepsze, no wiadomo. Tak, później polepsasz je, później je z, z, no. żeby polepszyć to musisz je rozebrać i żeby legendarne wyjść to jakiś koleżka jest z soboty, to musisz do niego przyjść i od niego kupić, I inaczej nie, nie kupisz i dopiero za miesiąc kupisz, ale musisz już zbierać no, i dokładnie. rozkładać przedmioty, tak. E, dobra, myślę, że możemy skończyć Ghost Recon jak najbardziej za, aczkolwiek e, to jest e, dobry shooter, ale, ale wydaje mi się, że w tym roku będą lepsze. E, jedziemy dalej. To jak, jak żeśmy tak pominęli te newsy, to ja bym może teraz kilka niesów wrzucił no tak, dobra Wojtku, jak taśmę, coś masz jeżeli pozwolisz. Bo, bo ogólnie ja, ja tylko powiem, że chciałem zrobić bardzo bardzo płynne przejście dlatego nie chciałem newsów tylko od razu przejść do tematu, ale możemy się jak najbardziej do newsów no, ja wrócić, więc po prostu Wojtku. powiem powiem tylko, okay, rzeczy Wojku, ze świata gier, bo, bo znowu nie ma tego aż tak dużo jest sezon ogórkowy, jak to zazwyczaj bywa no to my to tak raczej siadamy do jakichś tam zaległości niż Nikt nie, nie czeka raczej na jakieś wielkie premiery, bo takowych w wakacji, wakacji zazwyczaj nie ma. Ale to nie znaczy, że w branży się nie dzieje. nie? W branży się dość trochę dzieje, a przynajmniej dość trochę jest zapowiedzi, różnych, różnych ciekawych. Chciałbym zacząć od, od hmm, czegoś, co dzisiaj Osaks, nasz redakcyjny kolega, wrzucił na Save Project. Rzucił informację o filmiku Max Payne. Max Payne stworzony przez fanów. Film opublikowany co prawda już jakoś 20 któregoś tam czerwca. Dopiero dzisiaj żeśmy go zauważyli, jakoś tam nam umknął, ale przyznam, to jest 45 minut, słuchajcie a jest to naprawdę fantastyczna robota. Dla każdego fana Maxa Payne'a totalnie, totalnie warto po to sięgnąć. Jest oczywiście na YouTubie Max Payne Retribution fanfilm, wpiszecie, ewentualnie wejdźcie naszą stronę, tam na pierwszej stronie newsów też jest też jest odnośnik. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Polecam, polecam, bo bo te produkcje, wiecie, takie z, z tego... To znaczy, ja akurat chciałem tutaj kopa zasadzić tym właśnie niefanowskim, tym tak zwanym profesjonalnym produkcjom, które gdzieś tam studia się za, za, za, zabierają i reżyserzy się zabierają za ekranizację gier, to ma, rzadko kiedy coś z tego dobrego wychodzi. Mm. A, a, a takim fanowskim produkcjom często jesteśmy w stanie wiele wybaczyć, a one mają coś, czego zazwyczaj te niestety wielkie jakieś tam superprodukcje nie mają, czyli mają po prostu, czyli te, te, te fanowskie mają w sobie sporą dawkę po prostu miłości, tak? Do, do tego tytułu, do no to oczywiście miłości do, do, do, do bezpieczeństwa, ale po prostu to jest ta korba, nie? Jest, jest jakaś grupa graczy, którzy, którzy tak lubią dane tytuł, że mówią, ej, to zróbmy film, nie! i robią, i to jest, i to jest fantastyczne, także polecam, polecam, żeby docenić, zalajkować, tam im komentarz rzucić, bo im więcej takich produkcji, wiecie, bo to jest tak, oni teraz zrobią coś fanowskiego, ale za chwilę oni dzięki temu mogą się dostać do branży już profesjonalnej i oni będą tą swoją pasję przelewać tam, nie? I to jest zawsze dobre, zawsze dobre dla, dla branży. Tutaj mi się ja od tak razu pierwsze, na, nasuwa, jak o tym filmie, ja jeszcze nie, nie oglądałem go, ale widziałem właśnie tą wrzutę dzisiaj kiedyś dawno temu, już ostatnio dawno tego kanału nie oglądałem, ale było coś takiego popularnego dosyć na YouTubie taki gościu, który się bodajże Wang jakiś nazywał taki amerykański Chińczyk, czy tam Japończyk oni gdzieś tam sobie prowadzą jakąś uczą się powiedzmy nagrywać filmy, nie? I w ramach, w ramach tego tej swojej nauki i szkolenia warsztatu właśnie zaczęli na YouTubie wrzucać takie różne produkcje e, okraszone mnóstwem efektów specjalnych. E, nie będę teraz szukał nazwy, tylko po prostu zalinkujemy gdzieś tam pod odcinkiem o co mi chodzi. Obecnie, obecnie się nazywają Rocket Jump Studio, czy, czy jakoś tam w każdym razie można poprzez Rocket Jump ich znaleźć na, na YouTubie, bo tak się przemianowali, dlatego nie pamiętam już nazwiska tego gościa. Mnóstwo robili filmików inspirowanych grami wideo, mnóstwo inspirowanych Metal Gear Solid, przez co właśnie na nich trafiłem. Bardzo fajne wrzucali efekty specjalne i w sumie to była ich najmocniejsza strona i tam też właśnie tą korbę, o której mówisz, było zawsze czuć od początku, z tym, że nawet jeżeli tam były jakieś fabuły, to były zwykle takie shorty kilkuminutowe, wiesz, opowiadające jakieś historyjki, prześmiewające jakieś, wiesz, elementy typu rzucanie granatów w pudełka albo wybieganie strażników do określonego momentu, aż nie zabijesz ostatniego i tak dalej, i tak dalej, ale nie da się ukryć, że pomimo tych braków fabularnych to, to też dało się odczuć to, ten zapał, który tam z tego płynął. Zresztą oni nawet potem mocno rozwinęli te swoje produkcje, bo to trwało parę lat i nagrali kilka sezonów takiego serialu gdzie tam po 20 parę minut miały odcinki i, i, i powiedzmy był serial o, jak to się nazywało, Videogame High School. Nie wiem, czy, czy nawet kiedyś o tym nie wspominałem. Więc y, szkoła no, mówiąca o tym, jak grać w gry wideo, gdzie tam była ekipa ludzików, którzy grali w Need for Speed a, którzy grali w Candy Crush Saga, którzy tam w shootery napierdalali i tak dalej, i tak dalej. No, więc też fajny kanał i, i mocno w klimacie tym, co mówisz. Fajnie, że są tacy, którzy to, to robią. I oni też właśnie mocno w tą profeskę teraz poszli, że, że już te produkcje są coraz większe i, i coraz poważniejsze, i przez branżę doceniani będą nie. A słyszeliście no, tak też się. na pewno o tym o tych fanowskich takich mini produkcjach Mortal Kombat, nie? to tam też było dość o tym głośno, jakiś czas temu, może Tego nie, znaczy, nie oglądam. Tak, ja chyba nawet coś obejrzałem. Tak, to, to polecam. Jeżeli, jeżeli nie widzieliście tego, to też jest fajne. Bo to się zaczęło tak, że ktoś tam coś zrobił, jakiś, jakiś jeden, chyba o Jacksie, tam było, no, o tym, o Kabalu, coś tam było, czy Sub-Zero, już teraz nie pamiętam. I potem się to przerodziło w bardzo, fajno, bardzo fajno, fajny cykl, tam tego zrobili trochę więcej. I zrobi to solidnie, także to też, no to pokazuje, że, że niektórzy po prostu mają ten dryg do tego i jeżeli robią to co, to, co lubią, no to zazwyczaj to dobrze wychodzi i to i tego się powinni trzymać. Także super, super. No polecam Maxa Pain jeszcze raz, bo to rzeczywiście fajna, fajna rzecz, nie? Taki film sobie zobaczyć, no powiedzmy na niedzielny wieczór. Dobra, taki news raczej dla PC-towców. Tutaj, wyszła taka informacja, że znacie na pewno Total War, nie? Seria Total War. Taka absolutna klasyka. Tak, tak, w, w, e, Ja jeszcze, Wojtku, chciałem powiedzieć, czemu nie masz Warhammera na swoim Steamie? Bo właśnie, właśnie chciałem ściągnąć, ale, ale, nie masz. Mówisz o tym Total War Warhammer, tak? To Ta jedynka. O, oczywiście, wtedy, wtedy akurat, ja chciałem to kupić, ale wtedy. O ile dobrze pamiętam, było strasznie dużo jakichś innych premier i w końcu po prostu stwierdziłem, że to jest taka gra... A, i jeszcze jedna była przyczyna, że ja cały czas mam atylę. i przyznam, że ten Atylę mi się strasznie podoba, ten Total War ale kurczę, nie miałem czasu tak go porządnie ograć i stwierdziłem, że nie ma sensu kupować kolejnego Total War dopóki tak kiedyś nie siądę i porządnie nie pogram w Atylę i nawet mam go zainstalowanego. I czeka już, i obiecam, sobie po sesji, nie? Po sesji już siadam do tego Atylii już na bank. no Czyli na Steamie masz Atylę, tak? Tak, tak, jest on. Jest Dobra, tam, no chyba, chyba właśnie coś takiego widziałem, ale nie, nie wiedziałem, że ona jest taka w miarę nowa. To może sobie to przetestuję. Tak, tak, to jest, no, najnowszy był ten Warhammer, a wcześniejsza była Atyla. I o ile to, to Rzym, ten Rzym dwójka miał swoje problemy. Potem wyszła ta edycja cesarska, czy imperatorska, nie pamiętam teraz, chyba cesarska edycja tego Rzymu, to już była tam poprawiona, ale też nadal miała swoje, swoje problemy, a Total War, Atilla to są takie najlepsze praktyki Total w zasadzie tam no, skoncentrowane, więc bardzo fajnie się w to gra, naprawdę się fajnie w to gra, mi się odgrał super, nawet czego zazwyczaj nie robię, kupiłem sobie tam dodatek, dodatek sobie kupiłem, e, czasy Karola Mota, zdaje się się nazywa, nie pamiętam dokładnie, i też jeszcze go nie ograłem, kurde. Także, no, no to to jakiś DLC jest tam, nie? To tam nie kosztowało jakieś dużo, to nie był jakiś duży dodatek, ale, ale wiem, że, że dodaję tam po prostu, jakby troszkę późniejsze, późniejsze czasy, nie? Czasy już tam Karola Mota, czy, czy, czy, czy syna Karola Mota już nie pamiętam. Ale hmm. no, mówię, to, to, to no są okay, sorry, takie gry, tak, no. to, to o czym ja mówiłem? A, no tak, o totalorach. No, więc teraz kolejne, <grym> jako że, wiecie, oni tak y takie są spekulacje, nie? Takie, że jak to teraz te to totalory? Przecież już wszystkie epoki już były zrobione, te najważniejsze. No i co teraz? No bullshit, guzik tam, że wszystko było zrobione, po prostu widać ludzie jakoś nie mają chyba takiej świadomości historycznej, bo bo Total Wary, bo to, że tam wzięli na przykład, no, czasy Empire Total War, tak? No, dla mnie Empire Total War to jest świetna produkcja, bardzo bardzo ciekawe czasy właśnie, bardzo fajnie zrobiona. Wszystkie te, ta broń pala już tam jest, jest troszkę spoko, ale przecież nic nie stanie, nie żeby zrobić to na tych nowych silnikach, nie? To jest pierwsza rzecz. Ale chociażby są takie epoki, a może nie tyle epoki, co wątki w tych epokach, które przez Total War y były pomijane. I weźmy sobie chociażby nasze tutaj, nasze klimaty, Polskę, no chociażby, e, chociażby Potop Szwedzki, nie? E, jakieś tam wojny 30 -letnie. No to są, to są bardzo fajne, fajne wątki, które po prostu ze względu na to, że Total War y, mm, że Total War y zazwyczaj były tak robione, że to tam przez 200 albo 300 lat jakby ta epoka obejmowała, nie? I tam się na przestrzeni iluś 100 lat się się odbywała ta, ta potyczka, czy przynajmniej kilkudziesięciu. To teraz, to, to pojawiły się mimo to w, w Total War'ach takie elementy, kiedy z, mocno zawężono ten rozstrzał, ten horyzont czasowy do jakichś konkretnych rzeczy, na przykład Napoleon Total War taki był, albo ten dodatek Zmierzch samurajów, dodatek do Szuguna Dwójki. I to było, o ile Napoleon miał swoje problemy, nie był jakoś z tego co pamiętam zbyt dobrze przyjęty, to już ten dodatek, Zmierzch samurajów był bardzo fajny. I oni chcą teraz się skoncentrować właśnie na tym, żeby już nie robić takich przekrojowych, wielkich jakichś Total Warów, tylko one się teraz mają nazywać e, Saga. Czyli będzie Total War jakaś saga i na przykład będzie to powiedzmy właśnie, nie wiem, Potop Szwedzki albo tam, no cholera wie co, nie, ale chodzi o to, że mają teraz takie pole do popisu, co według mnie jest, na dwoje babka wróżyła co z tego wyjdzie, bo albo może być super, naprawdę fajnie, i będzie tak, że będzie jakiś na przykład, znaczy to by było idealne dla nas, gdyby tak zrobili, że będzie jakiś powiedzmy silnik, tak? No wszystko na jaki. Tam będzie jakiś taki trzon, powiedzmy, oparty na, na, na tej Atyli czy na, czy na tym Murhamerze, wszystko jedno. I wokół tego będą budowane jakby coś w rodzaju, czy to DLC-ków, czy czegoś, no wiecie, jakieś właśnie epoki, jakieś tam frakcje. To by było fajne, bo to by powodowało, żebyśmy trochę mniej za te kolejne Total pewnie płacili, tak? Mielibyśmy tego jednego, solidnego, a potem byłaby taka saga, nie? Że tam, a kupimy sobie teraz epokę, ten. Oczywiście to, są mówię, to jest absolutny i tak się na pewno nie stanie, nie? Ale mówię, że to by było fajne by się to podobało, tak? Że mniej więcej mechanika jest podobna, a, a, czyli tam mniej więcej, tak? Mówię, ale, ale, ale ten trzon jest podobny, ale jednak każda, każda tam sfera byłaby inna. Na przykład, bierzemy sobie teraz, właśnie, jakieś tam, jakieś tam czasy, powiedzmy, właśnie Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, nie? To by było coś fajnego, a następnym razem będziemy sobie grać tam, powiedzmy, właśnie, jakąś, jakieś wojny napoleońskie, a innym razem przeniesiemy się do, do konfliktu między Francją a, a, a Wielką a Anglią. Nie, to by było fajne. To po prostu byłoby coś. I to by były mniejsze jakieś tam kampanie, ten. To by było coś, co bym chętnie przyjął. Albo może być druga wersja, że teraz będziemy co roku dostawali nową grę, za którą będziemy musieli zapłacić po prostu jak za pełnoprawny produkt, a będzie się to różniło tylko teksturami. Nie? To jest... Z, z dokładnie. Tak. To jest właśnie ten to, to drugi wariat i idę o zakład, że będziemy świadkami tego drugiego... Warianty, no ale co pokażą, co pokażą, to, to, to zobaczymy. Generalnie podchodzę do tego z umiarkowanym optymizmem, ale jednak z optymizmem. Mhm. Wydaje e, się, że to będzie Ja spokojnie. ten e, Wojku chciałem powiedzieć, bo o tym powiedziałeś, że w tych e, total Warach już wszystko zrobili. E, a wiesz, no, nie, co ja, się, ja akurat nie uważam, że wszystko zrobili, ale taka krąży taka plota, że Jezu, no co, co by teraz mieli wymyśleć, nie? Tak. No ale takie ale, są głosy? W, w, wiesz o czym pomyślałem, że, że mogliby zrobić też e, w takim. E, jakiś kompan of Heroes, nie? Że, że masz tych żołnierzy, czołgi i tak dalej, bo chyba takiego bardziej współczesnego nie ma, a już o przyszłości to już chyba w ogóle tam nic takiego nie ma. Wiesz co, ja powiem Ci tak, to, to o czym Ty mówisz, no. ja nawet kiedyś się zastanawiałem, jakby to miało wyglądać i ja powiem Ci, że to jest nierealne, bo... No jak jest nierealne? Powiem ci dlaczego. Dlatego, że gdyby no, udało im się zrobić coś takiego, to by po prostu sobie zrobili y, samą tą otoczkę y, RTS-ową. Bo wiesz, jak wiesz, to Total są podzielone na tą sferę ekonomiczną i, i taktyczną. Czy tam strategiczną i taktyczną, może być, nie? Bo tam tej ekonomii to o tyle co pies napłakał. Więc strategia i ekonomia. I, I taktyka. I w tym momencie, żeby wprowadzić tam takie jednostki, jakieś czołgi jakieś działa, jakieś takie rzeczy, to by musieli, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens, to musieliby zrobić pola bitew, które są, yy, które są bardziej zdecydowanie, bardziej zaawansowane niż te obecne, tak? Czyli miasto już musiało być naprawdę bardzo dobrze przemyślane. I wiesz, no, o ile w kompanie of masz jakieś miasto konkretne tam i tam się toczy bitwa, tam masz jakąś, nie wiem, rzekę i tam się toczy bitwa, tam masz mnóstwo zaułków, jakichś takich pierdół, tam naprawdę każda mapa była dobrze przemyślana w tej grze, to tutaj ilość czasu i energii i zasobów włożonych w, te, w tą warstwę hmm, taktyczną wydaje mi się byłaby zbyt duża, żeby to, żeby to rozważać. Po prostu to są... I jakby jeszcze to miało działać, zobacz w, na tej mapie strategicznej tak naprawdę sprowadza się cała ekonomia do budowania jakichś tam kolejnych poziomów budynków, nie? Co daje ci możliwość, yy, daje ci możliwość tam budowania jednostek. No i to, to tyle. No i tworzysz sobie armię, idziesz tą armią, no i tam się tłuczesz. Co tak no naprawdę tak, tak, tak, w, w, współczesna wojna tak w ogóle nie wygląda, nie? W XX, w XX wieku te wojny już zupełnie inaczej wyglądały. Jeszcze o ile te, te wojny napoleońskie i tak dalej, no to spoko, bo armia szła sobie i tak dalej. A teraz masz po prostu linię frontu i ten front się przesuwa, nie? Jak tutaj tak. zrobić front w, w Total Warze? To wydaje mi się, że nie ma sensu. To znaczy jest no dużo jeszcze no, no, fajnych no. rzeczy do zrobienia, mm -hmm. które można fajnie wykorzystać w w grach, niekoniecznie trzeba się silić na to, żeby tutaj próbować być jakąś alternatywą dla Company of Heroes. Po prostu wątpię, żeby ta gra była w stanie coś takiego zrobić. A przynajmniej, jeżeli by to zrobili, to raczej by to, no gracze by to chyba nie przyjeździ zbyt dobrze, tak mi się wydaje, po prostu byłby to taki absurd, tak, że teraz czołgiem jedziesz na przykład, nie? Tam po jakiejś ulicy z Londynu na przykład jedziesz sobie, czy tam powiedzmy z, z, z Berlina sobie jedziesz czołgiem do Warszawy, no i co? <grywy> no i jest bitwa, nie? nie no to to sens. Tak mi się wydaje. Dobra, no, kolejna taka co? rzecz to, to, to troszkę ze świata co? Doty, trochę tutaj taki, taki news dość szybki, który nikogo nie interesuje, łącznie ze mną. A mówię to dlatego, że się obraziłem, bo zapowiedzi były, że znaczy zapowiedzieli system zmian w tych wszystkich mistrzostwach e sportowych w Docie. I wiecie, szumnie o tym piszą, że fajnie, że teraz trochę będzie tego sportu więcej i takie nastawienie, i zmieniają no wszystko spoko. Tylko, że DOTA ma jeden zasadniczy problem, i tym problemem jest rankingowe granie. Bo to jest oparte o tak system MMR, który, który polega na tym, że jeżeli grasz solo, to graci ci dobiera mniej więcej graczy z twojego zakresu MMR, czyli Twojego punktacji. I jak wygrasz, dostajesz tam punkty na plus, jak przegrywasz, dostajesz na minus, mniej więcej, tyle samo punktów. Czyli wygrasz, dostajesz tam powiedzmy 25 punktów do przodu, przegrasz, dostajesz 25 punktów do tyłu, no i, i, i jesteś w takiej globalnej drabince, można powiedzieć. I tyle, nie? I dosuje ci po prostu z twojego przedziału. I nie ma mocnych na to, żeby to dobrze działało, dlatego że jeżeli wpadniesz w taki wir i zaczniesz przegrywać, powiedzmy, miałeś 3-4 pechowe gry, spadnie ci ten MMR o 100 punktów, więc już jesteś trochę niżej. W związku z tym dostajesz gorszych graczy do drużyny. Grasz też z gorszymi graczami, jasne. Ale im jesteś no. niżej, tym grasz z większymi po prostu debilami, nie? I w pewnym momencie wpadasz w taką spiralę, że tylko spadasz. I w zasadzie no to jest, to jest problem dla graczy, bo gracze mają poczucie, że utknęli. I to jest problem nie tylko dla tych graczy, którzy utknęli na samym dole albo tam gdzieś, tylko generalnie wszyscy tam utkają, bo to albo spadasz, albo gdzieś tam jesteś cały czas w tym samym miejscu. I to powoduje takie problemy, jak na przykład pojawiają się ludzie, którzy za pieniądze bustują ci konto, nie, bo on jest już prosem już wie po prostu wszystko, bierze jakiegoś bohatera, który jest mega trudny, ale powoduje, że praktycznie jak ktoś nim świetnie gra, to na tych niskich poziomach to w ogóle po prostu sobie przechodzi grania. I nawet taki jakiś udób, który chce go zgnoić, będzie się podkładał, będzie, nie wiem, wyprzedawał wszystko, to nadal nie jest w stanie go zatrzymać. To taki koleś bustuje za pieniądze w konto, nie? On ci tam na przykład z tysiąca zrobił tam 3500 mm. To, I to jest jeden z problemów. W innych a grach ten, jest to, to, to rozwiązane tak. w ten sposób, że się pojawiają sezony, nie? Jest sezon, potem z reset, jest kalibracja no tak. jakaś tam i znowu jest nowy sezon, nie? I znowu sezon i tak dalej. W Doci tego nie ma. No i to jest problem. Ale e, Wojtku, a to nie będzie też tak wyglądało, że na przykład e, grasz sobie w tą swoją dotkę i jesteś zajebisty, grasz zajebistymi typami, no nie? E, robisz sobie dwumiesięczną przerwę, wchodzisz i spadłeś tak, i po, i po prostu spadasz ostro, ostro, ostro w dół? wiesz I, co, no nie i Grasz wiem, wtedy nie nie nie nie, ze nie, nie, nie, to raczej nie tak działa, bo system MR jest o tyle niesprawiedliwy, że on, że ty masz tylko, można powiedzieć, jedną piątą wpływu na to, czy wygrasz, czy przegrasz, nie? Aha, no, no, no. A, a, a, a gra cię karze albo nagradza? Tak samo. Czyli jeżeli będziesz miał pH i dostaniesz cztery razy podróż kretyna gdzieś tam w tym, który będzie się podkładał, to prawdopodobieństwo zwycięstwa jest, jest marne i jasne, po tej drugiej stronie jest ten sam problem. Kiedy to jest piękne Oczywiście. słowo kretyn, kurwa jak ja go dawno nie słyszałem, a tylu ich jest w internecie i tak się wszyscy hejtują, no, jakieś nowoczesne słownictwo używają, kretyn to jest takie idealne słowo na większość tego, co się spotyka w internecie. No tak, a Taka też, moja to dygresja. Wydaje. I uh -huh. wiesz i po, i po tej drugiej stronie jasne jest ten sam problem, ale chodzi o to, że im więcej im to jest taka, to jest taka sprężyna, yy, która się rozpręża. Ona jest ściśnięta, ona się rozpręża. Im bardziej ją poluźniasz, tym ona tam traci te, te, te właściwości, to, to, to, to napięcie. I to jest tak samo. Im więcej grasz, tym bardziej, większe prawdopodobieństwo, że trafisz po prostu na takiego kwiatka yy, i tym bardziej spadasz, nie? No i są ludzie, którzy, wiecie, to jest tak, yy, dla graczy takich jak ja często wchodzisz na przykład do, do gry, która ma 2,5 tysiąca, Maria ja mam tysiąc, nie? Mniej więcej. I wchodzisz do 2,5 tysiąca i nie ma problemu, nie? Bo ty jesteś na tym samym poziomie co oni, mniej więcej. Ale nie możesz wyjść z tego tysiąca, bo po prostu nie możesz wyjść z tego tysiące, nie? Bo wygrasz, ale za chwilę ci znowu wyrosuje kretyna i znowu przegrasz i po prostu to jest takie... Wiecie. Więc zamiast się za to zabrać, to oni nam teraz daj, dają super informację super wiadomość dla wszystkich fanów DOTY, że, że ten, ten najwyższy poziom DOTY ci, ci prosi, którzy grają tam o hajs i o duże pieniądze, no to tam się pozmienia, nie? No super, nie? <śmiech> to fantastycznie, bo graczy w DOTY jest ileś tam milionów, a, a na tym najwyższym poziomie jest kilkaset osób, nie? No, więc, i, ta, i, i, i taka to radość z tego. Także, także pod tym względem niestety to jest słabe. Pewnie się tam ktoś oburzy, powie, e, bo tam, jak masz sobie to znaczy, że dobrze, że to swój poziom. No, bo takie najczęściej się czyta komentarze tych, co tam mają, nie? To wysokie poziomy, no. No, no. to fajnie, spoko. Niech, niech, tak myślą dalej, ale nadal uważam, że po prostu reset raz przynajmniej w roku powinien, powinien występować. Przynajmniej raz w roku, nie? To co to, kurwa, jest raz w roku? To jest nic. A tak naprawdę, żeby to miało sens, no to dwa razy w roku to by musiało być, nie? No, ale dobra, olać to. Y jeszcze taki szybki news z y od Mass Effect'a Andromedy. Andromeda usuwa, usuwa denuwo. Czyli, no, gra już nie będzie zabezpieczona tym systemem. Tak no. jakby to kogoś jeszcze interesowało, nie? <śmiech> Ci, którzy mieli już wtopić pieniądze, w tą grę też wtopili. E, czy coś jeszcze mam? E, a, tak. Grałem w Lowbreakers. E, to jest gra od, e, e, od gościa e, Bleszyńskiego, to pewnie kojarzycie. Clifford Breszyński. E, koleś... Znaczy, jest gra, e, która jest takim połączeniem pff, kuźwa, Unreela z, z Quake'iem online, z z trochę, nie wiem, z Titanfallem i z, i z Overwatchem. Coś, tak można spróbować to wszystko do Blendera wrzucić i by wyszło coś w rodzaju low breakersów hmm. Powiem Wam tak, nie grałem w to dużo, bo akurat jak się zorientowałem, że jest, że jest otwarta beta, to już się kończyła. Ale, kurczę, jest to spoko. Znaczy, wiecie, to tam mam jeszcze w te wakacje chyba wejść. W sierpniu ma być premiera, zdaje się. Jeszcze do tego czasu ben, będzie, będą bety, więc można tam śledzić. Może się jeszcze załapiemy. Ale pierwsze wrażenie było bardzo bardzo pozytywne, bo, wiesz, kojarzysz tych paladensów, nie? No to, to w sobie tych paladensów, tylko teraz jeszcze masz do tego jakieś jetpaki i jest to o wiele szybsze i, i wszyscy też fruwają do tego i się tłuką. No, wydawało mi się, jak oglądałem gameplay z tego, że o Jezu, to nie dla mnie, bo to jakieś takie za szybkie i w ogóle bez sensu, ale jak w to zagrałem, to stwierdziłem ło, to jest fajne i będę miał to na oku i być, i być może się skuszę po premierze, no i to w sumie tyle takich nowości z ostatniego tygodnia. Mhm. E, dobra, więc słuchajcie, na zakończenie w takim razie Rafał chwalił się, że był w kinie. E, Rafale, no to masz około nie wiem, no, 15 minut, tak jak sam mi napisałeś, więc e, podsumuj na co wartość teraz do kina, bo jest tego dużo. A co można olać? To powiem wam, że wybierałem filmy nie patrząc przez pryzmat tego, co najbardziej chciałbym zobaczyć od razu, a bardziej pod kątem jakie były tam seanse akurat godzinowe, które mi pasowały oraz to, które filmy już powoli schodzą. I, i miał jakieś tam ostatnie wiesz, pojedyncze seanse na, na dzień bo chciałem po prostu zaliczyć te które zejdą bo bo na kolejne wiadomo nowości to jeszcze miesiąc czasu będę miał bo teraz się e, pojawił Baby Driver na którego na pewno pójdę na pewno pójdę na Transformersy piątkę mhm. na, e, na Spidermana e, to są wszystko świeży, świeżynki tak? natomiast na czym byłem e, dzisiaj byłem na autach trójce E, trudno żebym na to nie poszedł pomimo że to wiadomo bajeczka i tak dalej nie? Disney, Pixar ale, ale auta są na wysokim poziomie gdzieś tam fajnie dbają o szczegóły e, powiem tak no jest zupełnie inne podejście niż w drugiej części gdzie, gdzie oni tam poszli mocno w fabułę i, i w jakąś tam akcję e, a la James Bond co, co mi bardzo się podobało tu jest taki bardziej historia Rockiego z części trzeciej czyli dostaję w pierdol i muszę sobie odnaleźć własną ścieżkę, żeby wiecie się odnaleźć i wygrać na końcu i tak dalej, natomiast cała, cała animacja mi się bardzo podobała i jest to jak najbardziej w porządku Poziom zachowany, taki taki światowy, jeżeli chodzi o te animacje, bo, bo auta to jest jednak jedna z głośniejszych e, z ostatniego dziesięciolecia takich produkcji, więc auta trójkę jak najbardziej polecam. E, z drugiej strony mogę zdecydowanie odradzić coś takiego jak grudru i minionki, pomimo, że poprzednich części tych filmów, animacji z minionkami nie oglądałem ale jestem przekonany, że były lepsze, bo wiele osób się zachwycało, a tutaj to była po prostu żenada i kurczę, no, nie było nawet jednego momentu, w którym sala kinowa, na której było swoją drogą nawet sporo osób, wybuchałby śmiechem, więc to, to chyba samo, yy, samo najlepiej świadczy o tym, na, na jak słabym poziomie to, to było. Nie? Jakieś takie głupie żarciki tych minionków, które są najlepsze, też było wyjątkowo mało Wtedy, kiedy one się pojawiały, to gdzieś tam się coś działo śmiesznego, a tutaj one były zdecydowanym tłem i tak naprawdę na to nie warto na pewno iść do kina. To tak na szybkości, jeżeli chodzi o pierwsze dwa filmy. Teraz może zacznijmy coś polecać. Podobał mi się bardzo film w starym, dobrym stylu. W którym mamy Morgana Freemana, mamy aktora, który jest dla mnie lokajem Batmana. Eee, I wiecie o którego chodzi, nie? Z tej trylogii, co, co ostatnio wyszła, nie? Ten lokaj. No to on tam gra drugą postać mhm. i trzecią, też jakiś dziadek i Nie, to no, akurat nie był trzeci, trzecią Bane, trze, trzecią też był jakiś dziadek, no i oni ogólnie rzecz biorąc skopani przez życie, e, taka jest fabuła od samego początku na trailerze zaprezentowana, e, postanawiają napaść na bank, bo życie ich kopie tak, że nawet nie mają co liczyć na emeryturę na, na ostatnich tam latach swojego życia, nie? historia kończy się ogólnie jakimś tam happy endem, czego można się było w sumie, nawet nie można było w to wątpić ale ma wiele elementów takich, można powiedzieć, smutnych, przykrych, poważnych, że, że jednak trochę, wiecie, daje do myślenia, jakie to jest przejebane życie, kiedy się jest starym. Chłopaki, oczywiście, wiecie, nie mają konsoli i tak dalej, nie siedzą, oglądają seriale. To, to, to nie jest jeszcze to pokolenie dziadków, których, którymi my będziemy, że wtedy dopiero będzie czas na nagranie ale bardzo fajny film gagi na takim poziomie powiedzmy są czego się można spodziewać ale mimo wszystko fajnie wykonane fajnie zagrane przyjemne są te twarze aktorów oni znają się tyle tyle jakby lat już na tej swojej robocie że odpowiednio gdzieś tam to potrafią tą chemię między sobą zagrać bo oni grają jakby osoby tych trzech kumpli, którzy znają się przez pół swojego życia albo i lepiej, w związku z tym to też było ważne, żeby odpowiednio tą ich znajomość, tą chemię oddać, więc to jest całkiem fajny film i na niego na pewno warto pójść bądź też obejrzeć tam w przyszłości w domu, tak? bo to ja wyznaję taką zasadę, że o ile nie jest to kwestia no bilety do kina są ogólnie dosyć drogie i o ile to nie jest kwestia jakieś karty unlimited, tylko, tylko faktycznie zakupu tych biletów, no to na połowy filmów nie chodzę, tylko czekam, aż gdzieś się pojawią na, na DVD, czy, czy tam w gazecie, czy cokolwiek, no bo to tak naprawdę długo nie trzeba czekać. O ile to nie jest film okraszony dużą ilością efektów specjalnych, kiedy faktycznie chcę, żeby mi coś tam, wiecie, zajebało basem o wiele lepiej niż zrobi to w domu. Natomiast film jest fajny i na pewno warto ten tytuł sobie gdzieś pamiętać o nim, czy też zapisać, jeżeli jakoś sobie notujecie takie rzeczy, żeby wam nie umknęły. Strasznie dużo jest tych tytułów swoją drogą, więc nie wyobrażam sobie jak można by bez jakiejś aplikacji, film weba, czy czegokolwiek spamiętać wszystko, co się chce obejrzeć. Dalej polećmy jakimś blockbusterem. Byłem na Wonder Woman. To chyba najbardziej tutaj w nasze gusta podcastowe, giereczkowe uderza. No, no, tak, dokładnie, Rafale. Wonder Moment to był pierwszy no. film, na który od razu poleciałem. Pierwszego dnia, jak tylko, tylko gdzieś tam dorwałem się do tego abonamentu. No i co tu dużo mówić, całość ogólnie na plus... Bardzo mi się podobała postać, jakby tej głównej bohaterki, i ona ogólnie fajnie zagrała. Tutaj można różne opinie spotkać, że to było takie drewniane, że mało emocji i tak dalej, ale moim zdaniem taka była właśnie ta postać, że ona. To, jak ona została gdzieś tam wychowana, jaka jest jej historia, wpłynęło na to, że, że ona, powiedzmy, w taki, a nie inny sposób potem się prezentuje i gra. Więc mi się to podobało. Było kilka takich fajnych, wzniosłych momentów, w których, wiecie, no tam można było trzymać kciuki, czy tam poczuć jakąś ciepłotę w serduszku, czy tam ucisk w żołądku, powiedzmy, gdzie tam serce rosło i, i tak dalej, i tak dalej. I za te momenty w sumie najbardziej cenię ten film, bo chyba chyba o to chodzi, żeby jakieś takie emocje wzbudził. Staram się ignorować jakieś takie głupoty, do których można się czepić, bo, bo niestety takie też były. I kreacja tutaj kluczowego antagonisty, który na finale się objawia powiedzmy to, co jest po prostu jakiś dramat i... Miałem wrażenie, że jakieś się tam, nie wiem, 10, 15 lat cofnęliśmy w rozwoju, yy, kreowania takich postaci, no ale niestety, na szczęście to się szybko kończy i już film zmierza ku końcowi wtedy, yy, ale jeżeli chodzi o kluczowe, kluczową ekipę, bo, bo jest ta nasza, Wonder Woman i ona jest wspierana przez kilku w ówczesnych czasach, gdzie tam akcja się dzieje, bo ona tam historyjkę, jaką się opowiada kompanów towarzyszy, no to oni mają fajną chemię między sobą, jest to dobrze zagrane i, i, i powiedzmy są to kluczowe postacie, które, które dają fajny obraz tego wszystkiego nie? więc jest okej okay nie chcę za dużo tutaj wiecie dawać spoilerów no ale powiedzmy że yy, to co nadaje też takiego fajnego yy, no nie wiem humoru powiedzmy nie, bo ogólnie film jest na poważnie dosyć zagrany a najbardziej jakby aspektem humorystycznym jest to że yy, ona jest wyrwana zupełnie z innego świata i w tym filmie widzimy jej pierwsze kroki w tym takim naszym świecie do którego ona trafia nie wiem na ile z komiksów czy skądś tam znacie historię Wonder Woman raczej to tajemnicą nie jest natomiast tutaj poznacie sobie w pełni, macie jej Originsa zrobionego i, no i wiadomo ktoś z innego świata przeniesiony do naszego no to zawsze nam wszystko się będzie dziwił zachowywał się nieracjonalnie do, do, do jakichś yy standardów, które są powiedzmy przyjęte w naszym świecie, no i z tego wychodzi dużo śmiesznych sytuacji i, i, i to jest taki też pozytywny aspekt, więc ogólnie Wonder Woman mo, mo, mogę polecić zresztą nie wydaje mi się, żeby ktoś nie obejrzał, kto się interesuje e, filmami z uniwersum komiksowego Wydaje mi się też, że to jest zdecydowanie jeden z lepszych filmów, jakie wyszły spod znaku DC i wreszcie to jest jakiś tam sensowny poziom. Przed filmem była też solidna zapowiedź tych, jak to się nazywa, Ligi Sprawiedliwych. Gdzie tam będziemy mieli, gdzie tam będziemy mieli i Batmana o. i Aquamena, i y, y, kto tam jeszcze i Superman i paru innych i, i Dead, Deadshot i Flash Fasz. dokładnie jest cała ekipa. Y, zresztą nawet y, nie zauważyłem tego przy żadnym z wcześniejszych filmów, chyba tego nie było jak na początku filmów Marvela jest taka charakterystyczna animacja, gdzie się jakby kartki komiksu przewijają i, i, i tam logo Marvela w tle i widać różne scenki tak DC zrobiło sobie coś podobnego, co pokazuje po kolei właśnie wszystkie postacie z tych tej właśnie Ligi Sprawiedliwych i oni tam potem gdzieś za, za napisem DC się chowają, czy coś w tym stylu. nie Więc też już sobie coś takiego przygotowali, taką wyjściówkę i, i będą teraz mocno, mocno to reklamować. Tylko nie zwróciłem uwagi na daty. Jakoś mi się wydawało, że Deadshot chyba nie dostanie swojego Deadshot w ogóle nie, mogłem pomylić postacie, tam chyba jest ktoś inny, bo tam jest jakiś taki cyborg czy coś, ale nie wiem kto to gra. Wiem, że Flash na pewno nie dostanie swojego filmu, ale chyba Aquaman ma jeszcze dostać swój film, zanim będzie Liga sprawiedliwy puszczona. W każdym razie to można obejrzeć i myślę, że nie będzie jakiegoś takiego wielkiego smutku. Przede wszystkim aktorka jest fajna, ładna i przyjemnie się ją ogląda, przyjemnie się patrzy, więc tam zaciera cały ten ślad jakichś minusów, które, które po drodze możemy spotkać. E, tak. E, więc Rafa mówi, że spoko można oglądać. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek, kończymy 89. odcinek. E, standardowo e, wchodźcie sobie na bezimienny.pl, e, tam będzie odcinek, e, wchodźcie sobie na naszego Facebooka, tam coś wrzucamy. Oczywiście wchodźcie na Wojtka projekt, saveproject.pl, słuchajcie sobie świetnego radia, czyli Black Widow Radio, i myślę, że tyle, 89 odcinek będziemy zamykać, będziemy zamykać, pamiętajcie, że kolejny odcinek pojawi się za tydzień, więc nie musicie czekać do dwóch tygodni, wracamy do, do normalnego wywalania, po prostu mieliśmy jakiś tam pomysł i on się tam przedłużył, ale teraz już wszystko będzie na pewno po staremu. No i tyle, kończymy, kończymy drodzy słuchacze, standardowo ja byłem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Keunder, a ze mną nagrywali również. Wojtek Ocjan? No, trzymajcie się, cześć. I bez z nami Rafał Radomyski. Dzięki wielkie, cześć. Tak, a myślę, że już za tydzień będzie pełny skład i będzie też Kali, więc Kali pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, drodzy słuchacze, cześć. Cześć.